Okej, okay, drodzy Państwo, zaczniemy. Pani Kinga pisała, że będzie, bo też prosiła, żebym jej wysłał, więc jej wysłałem. Też te teksty będzie drukowała. Dlaczego myśleć, że do tych jest, jest jak jest jak z tych uczeli? to jest tak naprawdę przechowania dla pewnych pracowników, żeby oni mieli pracę? To... To, jest, to jest to, co ja mówię. Uniwersytety czy akademie są dla studentów, a nie dla pracowników. To jest to, dla to, mnie ten te sam spór o gimnazja. To, tak? co, ma, co, się... dla, co, mnie, co mnie obchodzi, ilu nauczycieli straci pracę? Tak, w tej perspektywie. Jasne, że to ma jakieś znaczenie, ale to nie ma żadnego znaczenia dla reformy szkół, bo szkoły są dla a uczniów, a nie dla pracowników. To jest takie komunistyczne myślenie, tak? Nie zamkniemy zakładu, bo ludzie pracy. pracę, no. I, ale to, że trzeba dopłacać do niego. Ale po co jest ta uczelnia, bo to jest taki wykwit lat 70., -tych. A ona no, postawiła w latach 60. z tego co wiem. A to będziemy sobie o tym mówić za. Bo ja wydaje mi się, że istnieje miejsce dla Uniwersytetu Członkowskiego. Tylko ono sobie dobrze przemyślać. To jest wyplik partii partyjnej. Tu po prostu stworzono miejsce, gdzie z, zesłano niektórych. Yy, zesłano. A że jest? Zesłano ludzi, których szkoda, by jeszcze usuwać, całą <kłysza> ale też trzeba było ich odsunąć od tych powodów, od się nie szkodzili. Można je Dobra, zostawię je nas jeszcze szukał. Dzisiejszy wykład będzie wykładem z jednej strony może trochę kontrowersyjnym i dobrze, a z drugiej strony na pewno, na pewno ciekawym, bo myślę, że dowiecie się o wielu rzeczach. Wiem, że Pani nie przeczytała kłes mózgu, więc, więc tam dużo rzeczy Pani nie zaskoczy. A może sobie Pani parę rzeczy przypomnieć przynajmniej. Ale dla, dla wielu osób myślę, że to może być dosyć ciekawe, tak? ile, ile rzeczy się pojawia. Ponieważ tak jak mówię, trzeba być elastycznym, więc to jest ze względu na to, że na 15 muszę być z powrotem na, na konferencji, yy, więc zrobię trochę odwrotnie. Dwa słowa wprowadzenia, później poczytamy książkę i później, jak mam nadzieję, starczy nam czasu, jeszcze Wam pokażę parę rzeczy bardziej z neuroscience, takich otwartych no, badań. Yy. Znaczy tak, bo tytuł mam taki roboczy, znaczy roboczy, no nie roboczy, bo on nie jest zapisany, ale e, tutaj jeszcze było e, więc płeć psychiczna, płeć mózgu, a to też jest kwestia e, tożsamości płciowej, tak? poczucia e, płci, jest to też się gdzieś To nie są dwie, to, to, to nie jest tożsame. Płeć mózgu to jest coś innego niż płeć psychiczna, ale wydaje mi się, że je można przełączyć, tak. Dlatego, że no, psychę my łączymy z mózgiem, tak, z naszą tą sferą rozumową, z pewnym poczuciem zwłaszcza że płeć mózgu, ona jest gdzieś na pograniczu neuroscience, czyli tych nauk, neuronalnych nauk o mózgu, filozofii i psychologii. Więc z jednej strony mamy płeć w wymiarze psychicznym. Tak? Wiemy, że płeć jest czymś, co, co my jakoś odczuwamy. Tak? Zaraz będziemy mówili sobie o płci w tym wymiarze kulturowym. Tak? Że to też jest coś, co, co przejawia się kulturowo. Tak? O tym też była dużo mowy na poprzednich zajęciach w kontekście prawa, tak? ale kultura znacznie więcej oddziałuje na płeć, społecz na kulturę niż tylko prawo. Tak? Ale mamy też ten wymiar psychiczny płci. Oczywiście za kilka dni będziemy mówili o tym najbardziej takim radykalnym, najbardziej kontrowersyjnym, problemem jakim jest, yy, są zaburzenia to w płciowe, nie? Yy, Ale powiedz, ogólnie w tym wymiarze psychicznym też funkcjonuje. Mam coś takiego jak poczucie płci, tak? Czyli pewne subiektywne yy, poczucie, czy przypisywanie siebie do, do którejś z płci, tak? Yy, ono oczywiście nie musi mieć, yy, że tak powiem, znaczenia. I w wielu kwestiach to jest pomijane, ale mamy. Znaczy, większość z nas nie ma z tym żadnego problemu, że czuje się mężczyzną albo kobietą, tak? I to jest jakby coś naturalnego. I w drugą stronę, tak, bo zobaczcie, że to jest też coś dynamicznego, tak? Podobno, nie wiem, nie znam się, ale czytałem. Moment, szczególnie u kobiet, bo u mężczyzn chyba nie bardzo, tak? No, zobaczcie nawet jak mówimy w języku, w języku polskim, czy w takim języku potożym, tak, yy, że dziewczyna staje się kobietą. Kiedy? Albo kiedy ma pierwszą miesiączkę, albo kiedy yy, traci dziewictwo. Tak? Czyli jakby jest przejście, jest głębsze poczucie płci właśnie z powodu tych dwóch fenomenów. Tak? Yy, czytałem o tym, że yy, na przykład, dla wielu kobiet traumą jest yy, mastektomia, czy, yy, czy usunięcie np. macicy, Właśnie z powodu poczucia płci, znaczy one się czują mniej kobietami, albo gorszymi kobietami. Być może u mężczyzn też był podobny fenomen, jakoś tak jakoś nie, nie spotkałem się z tym, ale może dlatego też, że facet są bardziej skryci, tak? Czyli poczucie płci też jest czymś dynamicznym, tak? Można się czuć bardziej albo mniej, z jakiegoś powodu, chociażby psychicznego, tak? jak ktoś jest zakochany, to może bardziej jakoś tak się w tym odnajduje. Być może, jeżeli ktoś jest starszy, to, to już jakby przestaje mieć. Nie, takie, takie istotne. Jedna rzecz mi też przyszła do głowy. Teraz jechałem tramwajem, to było w tak, w Krakowie na, na Placu Inwalidów. Yy... Kurde, żeby tego jakoś nie spalić. to Była osoba, długie włosy, bez żadnego zarostu, tak naprawdę dziewczyna. Gość wyglądał jak dziewczyna, mówiąc krótko, ale w momencie, kiedy stał w drzwiach i cały czas ktoś mówi, przepraszam panią, za każdym razem się obużałem, że jestem panem, nie? Wygląda jak babka. Nie? Ma takie delikatne rysy twarzy, więc nawet żeby to podkreślić, to kurde zapuściłby brodę, albo obciąłby włosy. Nie? Więc zewnętrznie nikt, nikt mu tego nie robił na złość, tylko po prostu wszyscy się ten z kobieta, nie? A on za każdym razem nie przymilczał tego, w jakby właśnie to poczucie płci kazało mu jakby wyrazić sprzeciw, że jest, jest obrażany w ten sposób, nie? Więc to też jest bardzo ciekawe, że, że to poczucie płci to z jednej strony jest przynależność do pewnej płci, psychiczna, a strony to jest coś dynamicznego, coś, co się zmienia także być może z gospodarką hormonalną, z jakimś samopoczuciem. Tożsamość płciowa, nie? Tożsamość, tożsamość płciowa to jest to, że jakąś płeć uznaje za własną. To też jest bardzo ciekawe, że dzisiaj bardzo często nie przedstawia się już płci zero-jedynkowo, tylko przedstawia się ją, słyszę od więc dobrze się to możemy nas szukać, nie przedstawia się zero-jedynkowo, tylko czy, czy przedstawia się na inni ciągu. na pomysł, co do płci, ale rzeczywiście kobieta. Nie. Nie. Spiłka. Nie. To, to, więc to samo się przedstawia jako punkt na ciągu. Jak no będziemy mówili o orientacji tak zwanej seksualnej, to też coraz częściej, a na pewno już u kobiet, przedstawia się jako, jako punkt na, na kontinuum. Tak? Można się mniej lub bardziej przesuwać. No i to wszystko jest jakoś związane z tym, co nazywamy płcią tak? Mówi. Yy, czyli yy, z perspektywy Tak, to poczucie i to samo, że walczycie sami, to nie jest tylko kwestia psychiki, w takim, jak my to potocznie teraz rozumiemy psychiki, czyli czegoś subiektywnego, czegoś yy, jakby nabudowanego na biologii, ale nie wynikającego. Nie? Tak? To, że dzisiaj się czuje źle, jutro się będę czuł dobrze, tak? dzisiaj się czuję mężczyzną, jutro się będę czuł kobietą, tylko to rzeczywiście ma też jakiś taki background biologiczny. Taki twardy, mocny, background biologiczny. To wszystko jest zamocowane w mózgu. No właśnie, ale to, i tutaj to, to jest, wydaje mi się, że autorom książki Nomen, omen Płeć Mózgu najbardziej za to się należy podziękowanie, czy jakieś takie uznanie, że oni jako pierwsi zaczęli o tym głośno mówić. Zresztą jest nawet napisane wprost, że w ogóle anne to jest, ona ma doktorat z biologii, a David Jessop to jest dziennikarz. Ona też zaczęła pracować w dziennikarstwie no i wspólnie napisali tą książkę. <coughs> zresztą w końcu miała ja dwa czy trzy wydania. I jedną rzecz mam jeszcze, tylko chcę pokazać. Yy, Pod tytuł jest bardzo ważny. Bądźmy tak? mózgu o prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą. Tak? Sugestia jest od razu taka, że. Zresztą to jest, jest, są nawet takie dowcipy, tak? że najważniejszym organem seksualnym człowieka jest mózg. Yy, I tu sugestia jest dokładnie taka. Prawdziwa różnica między mężczyzną a kobietą leży w mózgu, nie w czymkolwiek innym. I co jest też bardzo ciekawe, bo to możemy to wziąć sobie na zasadzie yy, właśnie tam przyjaciółki albo pani domu, yy, ale oni tutaj się odwołują do twardych danych biologicznych. W oryginale też jest bardzo podobnie. Coś ciekawe to jest właśnie to brain sex, tak? Mamy płeć mózgu, a brain sex można by yy, różnie tłumaczyć, tak? Jest takim bardziej pojemnym, tak? bo to jest mózgowa płeć, płeć w mózgu tak? i jeszcze dwie tylko dane zostały wydane najpierw w 89. roku, więc już mam trochę, tak ale weszło do kanału no, to jest... Było kilka takich wykładów, co do których nie miałem żadnej wątpliwości, co powinniśmy czytać. Tak jest z płcią mózgu i za tydzień też nie miałem żadnych wątpliwości. Ja, ja po przeczytaniu tej książki stwierdziłam, że to powinna być lektura w szkole. Też tak myślę, to świetnie świetnym językiem pisam. W gimnazjum na przykład, no. spokojnie, w no. trzeciej klasie, mm. dlatego, że pokaza, tak jak uczą się o tak o szanowaniu siebie mm. nawzajem, też to byłaby to doskonała książka. Też tak myślę, tym bardziej ona jest właśnie świetnie pisana, bo to jest tak. książka, no, ja jestem ja też jest z biologii, tak, czyli jakoś tak z tego zakresu biologii, ale ona jest pisana właśnie w kontekście bardzo ciekawych pytań. Tak? Ona no, mi też się bardzo podoba, dlatego, że ja myślę, że feministki to nienawidzą te książki, książek, w sensie, takie twarde, lewiczone feministki, dlatego, no, że, że, że... Zresztą sami zobaczycie też, jakim językiem jest pisane. Ale no, ja się mężczyznie no. <laughs> Chyba sami się będzie napisywane. <laughs> ale, ale to jest bardzo ciekawe, bo jakby mówi, tak? Do tej pory uważaliśmy, tak? Że... No właśnie to, co było powiedziane przez tą feministkę norweżkę w tym pierwszym filmie, tak? Że jedyna różnica między mężczyznami a kobietami są narządy płciowe ewentualnie. Ona mówi, to jest mit. To jest całkowity mit. Nie? to jest całkowity mit. Tak jak ta, ta, ta, ta pani profesor z którego jest z Uniwersytetu tak mówi, że zadałabym pytanie skąd się biorą w takim razie różnice płciowe nie? w pierwsze, druga, trzecie rządowych zakup płciowych. Skoro człowiekiem zarządza mózg, no to on też musi być źródłem tego wszystkiego, co jest, co jest dalej. Mamy trochę, naprawdę jest mnóstwo rzeczy, które można przeczytać Zachęcam, jeżeli spodobały Wam się te wykłady, to na pewno ta książka też Wam się spodoba. Nie ma czasu, żeby ją tutaj w całości czytać. Yy, wygrałem tylko najważniejsze fragmenty, ale i tak jest trochę. Yy, no dobra, to co, czytajmy. Yy, pani Stefanie, możemy od Pana zacząć? Jeśli pani kimia, to powinna mieć papier, więc będzie łatwiej czytać. Mężczyźni różnią się od kobiet obie są sobie równe jedynie ze względu na wspólną przynależność do tego samego gatunku homosa, Uży, y, Używając, u, y, utrzymując, że ich, że ich skuteczność, Skutecznie. ich skłonność uzdolniona, czy, y, czy zachowania są takie same, budujemy społeczeństwo oparte na biologicznym, naukowym kłamstwie, w są do siebie, od siebie odmienne, ponieważ mózg kobiet i mężczyzn różni się od siebie. Mózg, mózg, narząd, najważniejszy tak dla ludzi emocji, jak i działa, jest u nich skonstruowany odmiennie. Przetwarza, przetwarza informacje w różnicy sposób, co daje w efekcie odmienne postrzeżenia, preferencje i założenia. W ciągu ostatnich 20 lat yy, nastąpiła eksplozja badań naukowych na tym, co różni obie lekarzy. Yy, lekarze, przyrodnicy, psychologowie, socjologowie pracując niezależnie od siebie dokonali wielu odkryć, które zebrane razem to yy, zadziwiająco spójny obraz, a jest to obraz yy, uderzającej wręcz asymilacji płciowej, uzyskując w końcu odpowiedź na gorzki lament. Yy, dlaczego kobieta nie może być nieco bardziej podobna pod pod w podobnym, mę, podobnym mężczyzna Nadszedł czas, by zburzyć społeczny mit, że kobieta i mężczyzna mogą się wymieniać rolami, bo są ponad każdym względem tacy sami. Nie we wszystkim są tacy sami. Mhm. No, no, zobaczcie, to jest, no mówię, to no, ja mógłbym to napisać. No, co tutaj widzicie? tej widzicie. Po pierwsze on mówi, ona oni mówią. Okay. Mówią, że. E, co nas łączy? No tylko to, że jesteśmy teraz. Tak. Czyli to jest. Nie pamiętam kto to mówił? Czy to mówił Pierdi? Y, nie, to chyba tak mówił. Tak? Tym co nas łączy. Jest, jest fakt, że jesteśmy ludźmi, ale to, to wcale nie jest większe podobieństwo niż to, że jako mężczyzna i kobieta się różnimy. Nie? W takim mniej więcej kontekście, czyli yy, to co nas łączy jest oczywiście ważne, jest bardzo ważne, yy, ale to nie powinno nam przesłanić faktu, że się różnimy. I tak naprawdę jeśli <śmiech> to czytać, to, to można by yy, się zasugerować w taką stronę, że tym, co na, to, co nas łączy, jest mniejsze niż to, co nas różni. Taka a mnie nasza, że to jest taka troszeczkę prowojenna powojen, propaganda. No znaczy, to na dzisiejsza, płci. Tak, bo dzisiejsze kierunkowanie mediów mówi, że byśmy szukali w sobie a nie różnic. Tak, no tak. Zawsze. Tak. No tak. tak. Dlatego ja mówię, że to jest, to jest bardzo kontrowersyjne to, co oni piszą, bo, bo oni podkreślają różnicę, tak? I to jest jeszcze, co mówią, tak? tak że E, gdzie są właściwie odmienne. Aaa, są, gdzie. Gdzie są od, e, odmienne z powodu mózgu. Nie? Nie z powodu, właśnie tego, że role społeczne nas różnią, to, że wychowanie nas różni. Tylko nasze mózgi są inne. Kobiety mają inny mózg, mężczyźni mają inny mózg. Ja się zastanawiam, jak was to zainteresuje. YouTuberzy to pewnie poznają. Jest taki znany w zasadzie stand-up amerykański, który mówi, e, jak funkcjonuje mózg mężczyznom w sprawie drugiej nie? To Jak dostajcie to <k rechts> to zobaczcie. Cały, cały ten mhm. na 2 godziny, to jest zwykłe. To, to jest naprawdę fajne. No. Że, wiadomo, że to jest w, w sposób taki zabawny przedstawiony, ale to jest dokładnie to, co tutaj kieszonka, jest co Kieszonka. Tak, tak, w No, dokładnie. Zobaczcie, i, że tutaj, to jest oczywiście wiecie fajnie zabawnie przedstawione, a to ma pod, empiryczne podstawy. Nadszedł czas, by zdużyć społeczny mit, że kobieta i mężczyzna mogą się w rolami, są pod każdym względem tacy sami. Nie, we wszystkim są tacy sami. Tak? Nie jesteśmy wymienni wzajemnie. I tu nie, tu nie chodzi tylko o rodzenie dzieci, yy, tylko też chodzi o rolę społeczną. Tak? Nie wszystko będzie potrafiła zrobić kobieta, nie wszystko będzie potrafiła zrobić mężczyzna, albo nie wszystko będzie tak w stanie tak dobrze zrobić kobieta, jakby to zrobił mężczyzna, i nie wszystko będzie w stanie zrobić mężczyzna tak dobrze, jakby to zrobiła kobieta. Pani Adamie? <śmiech> Możemy powiedzieć, że mężczyźni są wyżsi od kobiet. Proszę spojrzeć na, na jakikolwiek zatłoczony pokój i będzie to niewątpliwe. Oczywiście niektóre kobiety okażą się wyższe niż mężczyźni, a może się zdarzyć, że najwyższa kobieta będzie wyższa od najwyższego mężczyzny. Ale staty statystycznie mężczyźni są przeciętnie o 7% wyżsi, a najwyższa osoba nie tylko w pokoju, ale na świecie to z całą pewnością mężczyzna. Statystyczna zmienność różnic między kobietą a mężczyzną, jakimi będziemy się zajmować, różnic w umiejętnościach, uzdolnieniach i możliwościach jest dużo większa niż zróżnicowanie pod względem wzrostu. Zawsze będą wyjątki od przeciętnej osoby z płciowo niewłaściwymi uzdolnieniami, ale wyjątki nie unieważniają ogólnej, statystycznej zasady. Te różnice mają praktyczne, społeczne znaczenie. Różnice średnich wyników obu płci, mierzone za pomocą rozmaitych testów uzdolnień, mogą osiągać nawet 25%. Stwierdzono, że już różnica 5% ma znaczący wpływ na to, w jakich zawodach i zajęciach kobiety lub mężczyźni będą z reguły przodować. No to jest szowinizm, to jest szowinizm, tak? Różnice wzrostu, te różnice, które my zauważamy tak? w masie, wzroście średnio zaraz tak mówię, średnio to jest 7% i my uważamy, że to są znaczne różnice, nie tak? Tak? Yy, że przeciętny mężczyzna jest o 7% wyższy niż przeciętna kobieta. A ona mówi, że różnice w różnych jakby aspektach dochodzą do 25%, jeżeli chodzi o kwestie uzdolnień, kwestie pewnych zdolności takich no, no zdolności, tak? Czy to będą manualne, czy intelektualne. 25%, tak? Czyli coś, co kobieta zrobi w godzinę, mężczyzna będzie robił w godzinę yy, i kwadrans, tak? Coś, co mężczyzna yy, zrobi, nie wiem, z dokładnością do 1 mm, kobieta zrobi z dokładnością do 1,25 mm, tak? Czyli to są dosyć duże różnice. A mówi, już 5%, już 5% różnica ma wpływ, jest zauważalna. Jest relewantna, jak to się mówi, w filozofii. Tak? A co dopiero pięciokrotnie wyższa różnica? Panie Chydniewy? Tak, bo do się najwyższych ludzi, bo wtedy nie wiedzieli o tej chorobie i wiantyzm. Wiedzieli, jak to nie wiedzieli. To jest 89 rok. To w Polsce nie wiedzieli, ale na całkowcy wszystko wiedzieli. Czy <grym> oni to wiedzieli jeszcze, że nie Więc, no oni jak się zastrzegają, tak? Chodzi nam o statystykę. To nie jest tak, że dowolna kobieta i dowolny mężczyzna. Nie, statystyczny mężczyzna i statystyczna kobieta. Statystycznie to jest... No wiadomo, wiadomo. Yy, Pan Mirek no, chyba. No, tak, tak. Podczas gdy mózg mężczyzny dają mu przewagę w radzeniu sobie z przedmiotami i twierdzeniami teoretycznymi, mózg kobiety jest tak zorganizowany, że lepiej reaguje na wszystkie bodźce zmysłowe. Kobiety wypadają lepiej we wszystkich testach sprawności werbalnej. Są też przystosowane do otrzymywania szerszego zakresu informacji zmysłowych, do łatwiejszego łączenia tych informacji ze sobą i dostrzegania relacji między nimi, do kładzenia nacisku na relacje między ludźmi, na procesy komunikacji. Wpływy kulturowe mogą potwierdzać te mocne strony kobiet, ale ich przewaga w tych dziedzinach jest wrodzona. Różnice widoczne są już w pierwszych godzinach porodzenia. to, co było w tym filmie mówione, nie? To, co robił brat Saszy baron -Kohena. Te testy od razu jakoś po urodzeniu. Mhm. Stwierdzono, że nowonarodzone dziewczynki wykazują o wiele większe zainteresowanie od ludźmi i ich twarzami niż chłopcy. Chłopcy wydają się również zadowoleni zwięczącego przed nimi przedmiotu. Przepraszam, to jest to, co przed chwilą pojawiło się na konferencji. Yy, kto, kto to, aha, to ten, ten, ten Hugo Steinkhoff, czy jak to nazywał, o którym mówi profesor Także tak, że kobiety interesują się żywymi ludźmi, a mężczyźni martwymi. No, Nie? Istotami. Istotami, tak, istotami. A i coś w tym jest? Uh -huh. Dziewczynki wcześniej niż chłopcy wypowiadają pierwsze słowa i potrafią mówić krótkimi zdaniami. Z reguły też oznaczają się większą łatwością wysławiania w okresie przedszkolu. No i z później też. No. Wcześniej zaczynają czytać i lepiej sobie radzą z takimi elementami języka jak gramatyka, interpretacja i ortografia. Na zajęciach wyrównawczych z czytania przewaga chłopców nad dziewczynkami wynosi 4 do 1. Widzicie? Na jedną dziewczynkę, która ma problemy z czytaniem, przypada 4 chłopców, którzy mają czytaniem. Ale Za dużo to jest, ale to, jest, to jest ogromna dysproporcja. Ja pamiętam, że właśnie w postawówce był z pięciu najlepszych osób, tylko jak osoba czy ja <gryw> z języka polskiego, to był, to, to był właśnie chłopak, tak? U mnie, u mnie w z języka polskiego, polskiego piątkę dostałem trzy osoby, w tym ja i dwie dziewczyny, to... Ale z najlepszej piątki osób to też było właśnie dwóch facetów, i dostały dziewczyny, więc... Ale też takie z starego jakby y, przekonanie zawsze mówi, że chłopcy zaczynają później mówić. Później tak? mówić, tak? Tak, I to tak. babcie nie wiedziały o tym, tak, a to było z obserwacji. że I nie, nie, nie ma problemu, że chłopiec będą tak, jeszcze tak, na czas. Tak tak, tak. No, no, tak, tak, dokładnie. E, No dokładnie. Jeszcze coś Pani stało, Pani? Później kobiety z większą łatwością używają języków obcych. W, w obcy. i także posługują się swoim językiem ojczystym. Lepiej panując zarówno nad jego gramatyką, jak i nad ortografią. Mówią również z większą płynnością. Jąkanie i inne wady wymowy występują niemal wyłącznie u chłopców. To jest ciekawie. ciekawe. same wady. No, znaczy, przy, przynajmniej w kontekście języka. Tak? No rzeczywiście, jak tak myślę o jąkałach, to od razu Adam Michnik. Jeszcze paru innych facetów, ale kobieta, która się jąka, to żadna od tej tego. Owsiak! Owsiak! No, no, no, by to. Nie, nie, no, pani, pani Adam dodaje rzeczywiście no, nie Jak kobiety. Rzeczywiście, ale nie znaleźć sobie bezprawdy, to nie przestań. rzeczywiście, to właśnie elf czysta i ty, L, to, to potwierdza, nie? Zobaczcie, yy, mózg mężczyzny tutaj jest tylko wspomniany, hmm. wracające z przedmiotami i twierdzeniami teoretycznymi, a mózg kobiety jest dużo lepiej rozwinięty w względem językowym, nie? I to, co właśnie dla naszych babci prawdopodobnie było oczywiste, że chłopcy później mówią, że chłopcy raczej mruczą pod głosem niż mówią, podczas kiedy dziewczynka musi mówić, ja jestem tu wyjątkiem. To, ym, to nagle XX wiek i ten feminizm taki rozbuchany, mówi, nie, nie, to jakby, to Wam się wydaje. To jest kwestia tego, że do dziewczynek się mówi, a z chłopcami się nie gada, jakiekolwiek. A ona mówi, oni mówią, tak, to pamiętajcie, że spara mężczyzna i kobieta? Nie, tak po prostu jest, tak po prostu jest. Jest to na no, to twarde dane empiryczne. Mam przy 10 no, najlepszych najpierw na świecie, a jednej kobiety. Nie oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. I to możemy znaleźć bardzo wiele bardzo wiele y, takich zawodów, nie? I to, właśnie o co chodzi? O to chodzi, że tutaj, ta książka ten mówiłem, że po tylko, że to jest kobieta, bo wiele tylko, że to jest biolog, y, a po trzecie dlatego, że y, no, są naprawdę twarde dane na to podawane, tak? Że to, to nie są tylko stereotypy, nam się to wydaje, że to są stereotypy. Y, a przy że to nie są stereotypy, tylko to jest po prostu prawda. Yy, któż to? Ja. Dobra. Ja. Jak zobaczymy, hormony determinują odmienną męską i żeńską organizację mózgu w czasie jego rozwoju w łonie matki. Nasza osobowość seksualna jest identyczna tylko przez kilka tygodni po zapłodnieniu. Potem, wciąż w łonie matki, sama struktura i układ mózgu zaczynają przybierać specyficzne męskie y, lub żeńskie kształty. Męskie, lub żeńskie kształty. Przez całe dziecięce, młodzieńcze i dorosłe życie sposób, w jaki został ukształtowany mózg w subtelnym współdziałaniu z królem hormonów, będzie miał zasadnicze znaczenie dla postaw zachowań intelektualnego i emocjonalnego funkcjonowania jednostki. Budowa mózgu wpływa na to, jak myślimy, uczymy się, widzimy, odbieramy zapachy, odczuwamy, porozumiewamy się, kochamy, uprawiamy miłość, walczymy, odnosimy sukcesy lub porażki. Niemowlęta to nieczyste kartki, na których gryzmolimy instrukcje zgodnych z płcią zachowań. Przychodzą na świat już ze swoim męskim lub kobiecym umysłem, które wykształciły w łonie matki, niezagrożone przez liczne rzesze niecierpliwie ich oczekujących inżynierów społecznych. Jakby to wiadomo, ten, ten ostatnie, to, to co się tutaj znajduje po, yy, po yy, kroku, no to jest właśnie te współczesne przekonania, a one nie są takie współczesne. Kto pierwszy mówił o. Człowiek jako niezapisanej zapisanej karty, tabula To był razem. No, on to jeszcze mniej. John Locke. John Locke to był ten, który na, na tym fundował całą swoją filozofię. Aristoteles oczywiście też o tym wspominał. Natomiast myślę, że większym zgorszeniem byłoby to dla Johna Locke'a niż dla Aristotelesa. Scotteles by się z tym zgodził. Tak? To nie jest tak, że właśnie, że, że wychowanie zapisuje dopiero naszą mózg. Nie mam... Jesteśmy, rzeczywiście, mężczyźni i kobiety tak samo jak pod względem płciowym w sensie cech płciowych, są identyczni tylko przez kilka, około sześciu tygodni po zapłodnieniu nie po urodzeniu, po zapłodnieniu. Później już zaczynają się nam różnicować te rzeczy, tak? Z, z tej pierwotnej smugi robi się albo jajniki, albo jądra. Robi się albo lektaczka, albo penis, tak? Robi się mózg męski, albo kobiecy, tak? Już koło 6 tygodni po zapłodnieniu, czyli bardzo, bardzo wcześnie. I następny rozwój, czy to w czasie ciąży, już jakby mózg wchodzący na, na ścieżkę, właśnie tą męską, albo pozostając na ścieżkę żeńską, tu będzie jeszcze mowa, tylko się to umacnia, ale nie ma odwrotu, nie ma odwrotu. To nie jest tak, że można jakby to wymazać, wyczyścić, nie? Mózg jakby raz wchodzący na ścieżkę rozwoju męskiego albo żeńskiego, na nim pozostanie. Może to być upośledzone, ale, ale tak już zostanie. Yy... No i oczywiście, to o tym zaraz będzie mowa chyba nawet teraz od razu, yy... że mamy znowu tą grę, o której była mowa na pierwszym zajęcie, jeśli pamiętacie, że to były drugie zajęcia z biologii. Oczywiście jest genom, tak, płeć genetyczna, ale równie ważna. jest. W XXI wieku, czy XX wieku, w związku wieku, to jest odkrycie, bardzo silne odkrycie endokrynologii To, z czego sobie nie zdawaliśmy sprawy. Także te zmiany, czy nasza jakby struktura biologiczna, ona jest warunkowana dwutorowo, jakby równolegle. Przez, przez genom i przez yy, hormony. Tak? I, I zobaczymy, no to, to też jest wielka tragedia, kiedy genetycznie, tak chromosomalnie mózg jest męski, czy w ogóle jest mężczyzna, ale y, hormonalnie, tak, y, z powodu różnych schorzeń y, ta, ta ścieżka hormonalna jest jakby niewykształcona i to też osłabia całą tą y, przynależność płciową. Pani Anna? A, nie, panu Łukaszko? Tak jak jeszcze tygodniowy płuc nie dało się rozpoznać jako męski lub żeński, takie tożsamość płciowa w mózgu zaczyna się kształtować dopiero po nowym czasie. Jeżeli płuc jest benetycznie żeński, Podstawowy schemat mózgu nie ulega żadnej zmiany. Czyli znowu, mózg mu, jest z natury żeńskiej, Tak samo jak y, w gatunku ludzkim, kobieta jest tą podstawową płcią. Z mózgiem jest podobnie. Mówiąc mhm. no najogólniej, naturalny model mózgu jest, jak, jak się wydaje, żeński. U normalnych mózgu zmieni się w sposób naturalny według schematu kobiecego. Inaczej dzieje się z chłopcami, tak jak wykształcenie się męskości zależało od występowania hormonu męskiego, tak też potrzebne jest działanie o radykalnym charakterze, aby naturalnie żyć z mózgu mózgu i zmienić schemat męski. To jest bardzo ciekawe. Nie? Znaczy, tak myślę, że po tych drugich zajęciach no, sprzed dwóch miesięcy, toż może nas tak nie zaskakuje, tak nie dziwi, ale, nie, ale to jest też bardzo ciekawe. To też ma bardzo do niosłe, zdaniem, konsekwencje filozoficzne nad którym chyba jeszcze nikt specjalnie się jakoś nie pochylił. Tak, to, że kobiecość jest tym punktem odniesienia, jest, jest czymś naturalnym dla człowieka bycie kobietą. Bycie mężczyzną jest czymś no, nie do końca naturalnym, albo nie niepierwotnym. Tak? I z mózgiem jest bardzo podobnie. Więc mówiąc krótko, i to jest też to, o czym mówiliśmy z kolei chyba na drugich, czy na, a może na pierwszych zajęciach, dlaczego kobiety są bardziej przeciętne. Jakby z całym szacunkiem, nie? ale że są ta, ta krzywa, rozkład się jest bardziej płaski. Dlatego, że... Ale... Mówię skrótko, to zabrzmi dziwnie, łatwiej jest być kobietą. Łatwiej jest zostać kobietą, nie? jest trudniej, zostać No, że bycie mężczyzną wymaga znacznie większego zachodu. Znacznie więcej czynników musi się dopasować żeby wszystko zagrało tak, jak być powinno i być takim super samcem jak ja. To, <gry> w sensie, naprawdę, żeby być zdrowym mężczyzną, więcej rzeczy jakby musi zagrać, tak? I w polskim filmie było właśnie takie pytanie, ta, dlaczego tak trudno tej mężczyzny. Właśnie, ale no to... Z to, strony, może... to, co Pan teraz powiedział, powinno dać yy, do myślenia, jakby yy, te wszystkie męskie odkryłości w różne strony, to jak to jest udowodnione, no, tak? Oczywiście. jest spowodowane tym, że trudno stać się mężczyzną. I tak, i, tak, no, i, mnie, no. i mnie wcale nie dziwi też to, co teraz się nazywa kryzysem męskości, dlatego że jeżeli mówimy, że hormony mają tutaj ogromny wpływ, oczywiście. to hormonów wśród zanieczyszczeń podziach romanowych nie, nie porównywali więcej niż to było 50-100 lat temu. Tak, oczywiście z jednej strony antykoncepcja hormonalna, a z drugiej strony to, żeby cały czas... Zwierzęta są foszerowane hormonami, które ja, my wiemy. No, wszystko, wszystko, wszystko, leki. My mówimy więc... o takim społecznym mm -hmm. wpływie, tak? A to się okazuje, że to niekoniecznie społeczny tak, wpływ tak. W, y, oddziaływania ludzi. Natomiast właśnie, czy, czy te y, hormony, które kobiety przyjmują dla zachowania, urody, dla szeregu innych rzeczy, tak? wpływa, że to trudno jest. Oczywiście, oczywiście. A też wszelkie zanieczyszczenia chemiczne, nie? Czy jakiekolwiek inne, one powodują, no pamiętacie to jedno z pierwszych zdjęć, które ma pokazywałem, ten smutny Y i ten jedyny rozbuchany X, tak? Ten Y naprawdę jest upośledzony. To naprawdę jest coś, czemu wiele nie trzeba, żeby jeszcze bardziej to upośledzić, nie? Więc, yy, więc, więc naprawdę to jest Musi coś być za tymi płciami, to, że, że przyroda tak bardzo się broni przed tym usunięciem mężczyzny, nie? Czy samce, jakkolwiek to nie powiemy. Muszą być jakieś korzyści po to, żeby tak bardzo ryzykować, nie? Zobaczycie jeszcze, ile nam rzeczy bo dzisiaj mówimy ogólnie, jak przejdziemy do, do kwestii właśnie interseksualizmu, inter transseksualizmu, obojnactwa, zobaczcie, że to naprawdę jest, jest niewyobrażalne, to jak się tym zacząłem zajmować, to nie wydawało mi się, że to, to naprawdę jest, jest wielki problem, nie? Wielki, wielkie trudności. Ale tak Pani... samo jak mhm. w przypadku innych części ciała, nastąpić mogą zaburzenia rozwoju. Kłód męski może mieć dostateczną ilość hormonów męskich do zapoczątkowania rozwoju męskich narządów płciowych. Te narządy jednakże mogą nie być w stanie wytworzyć Dodatkowo takiej ilości hormonów męskich, która spowodowała wyformowanie się mózgu według wzorca męskiego. Mózg takiego dziecka pozostaje kobiecy, a więc urodzi się ono z kobiecym mózgiem w męskim ciele. W taki sam sposób chód żeński może zostać poddany działaniu przypadkowej dawki hormonu męskiego. Później zobaczymy, jak jest to możliwe i w efekcie przyjść na świat z męskim mózgiem w kobiecym ciele. Wypadnie, no bo to, jest, to jest ten problem, tutaj zajęcie mam profesorowe, yy, tylko studenci was z PSU, yy, Zobaczcie, bo, bo to jest no, trochę przypomnienie tego, o czym mówiliśmy na samym początku. Yy, tak, ta, ta ścieżka rozwojowa no, hormonalna no, też jest jakby taka dwojniaka. To znaczy tutaj naprawdę rzeczy może pójść nie tak. Jest wymagana pewna startowa dawka hormonów. Wydzielana, właśnie tutaj większe znaczenie mają mageną i te hormony wydzielane właśnie wówczas przez, przez mózg po to, żeby uruchomić przede żeby uruchomić wejście danego osobnika na ścieżkę męską bo u kobiet nie ma problemu, tak jakby z natury leć tą, tą, tą, tą równią ale żeby uruchomić mężczyznę tak? może wystarczyć, tak? ten genom jest coś inny dodatka początkowo hormonalna jest dobra, ale później produkcja hormonów przejmuje od narządy płciowe, czyli od tak, testosteron. I tutaj może już nie wystarczyć stężenia hormonów, yy, no powiedzmy tam w ustroju, yy, żeby mózg wszedł na tą ścieżkę. Tak? I tutaj mamy dramę, dlatego że genetycznie to jest chłopiec. Yy, na poziomie pierwszo, drugo, żywych cech płciowych to jest chłopiec ale mózg pozostał, tak? ponieważ nie dostał wystarczającej dawki hormonów, które by zapoczątkowały tą przemianę w mózg męski, mózg pozostaje w tej strukturze żeńskiej. A z kobietami znowu jest tak, że na przykład jakieś leki w ciąży, hmm. kobieta może otrzymywać hormonem męskim i to powoduje, że dziewczynka może właśnie na przykład być geniuszem matematycznym. Tak. Starcie sobie bo tak? Co ja ma sprawę sobie. No nie, ale tutaj jest jakby też y, organizmy ludzi też są różne. Czasami kobieta ma podwyższone stężenie testosteronu we na krwi. Naturalnie jest I jedno nie, to już nie mówię aż tak. Ona raczej chyba w ogóle dziecka nie urodziła. Y, ale wiecie, że jakby z tego powodu chcą teraz wszystkie rekordy świata wymazać do zera. Yy, że yy, z, tak samo może być z kobietą. Zobaczycie, jak to będzie miało duży wpływ, też kiedy będziemy mówili o tzw. orientacjach seksualnych. Tak? Wydaje mi się, że ja, no, nie jestem specjalistą, ale na ile na, na temat, to wydaje mi się najbardziej, najbardziej na, ten, na ten moment najbardziej przekonująca yy, koncepcja postawienia homoseksualizmu męskiego. Tak? Czyli ten poziom hormonalny, Stąd zobaczycie, jak to będzie też się wyglądało w mózgu, bo to się tutaj to trochę pojawi. Yy, pan Norbert? powolić, wyłaniać się boga z destytuującego destytuującego znaczenia wzajemnego wpływu hormonów i nieustartowanego jest to mózgu, Rozwijający się mózg męskie, rozwijającym się mózgowi nie niezbędne są męskie hormony, by mógł on uformować się według specyfikacji męskiego wzorca, to znaczy to jest taki układ połączeń neuronowych, który powodowa męskie zachowanie, układ e, połączeń e, układ połączeń e, mózgu pozostaje pozostaje zęskim tylko wtedy jest w okresie rozwoju w mózgu nie pojawi się hormon męskiej, Normalnie rozwinięty mózg żeński jest więc odporny na poróz sytuacji hormonów męskie, a podanie turyłowi hormonu żeński normalny mózg męski nie powoduje zmiany zachowań. Skoro zaraz mózg uformował się już w strukturze męską, kobieta interwencja formowała w przeciwnej płci nie może już na niego wpływać. Nie ma do niego wpływu. Tutaj nowa rzecz się pojawia. Ja. Zatem teraz mój nie da się zmodyfikować. Tak, czyli jest, tak? jest ten moment taki krytyczny. Nie jest ten A moment tak? krytyczny. Czyli mówiąc krótko, płeć mózgu, jeśli tak można powiedzieć, jest dynamiczno-statyczna, tak bym powiedział. Znaczy, co mam tutaj na myśli? Muszę sobie zobaczyć no, czasem. To można by tu. Jasne, no, oczywiście, że tak. No, no, no, no, jasne. Dziękuję. Jasne. Jest, jest dynamiczna, dlatego, że na początku ta mecz rzeczywiście może być zawinna. tak? Struktura może się zmieniać, ale od pewnego momentu, kiedy ten proces nad... zakończy się, tak? Albo wejdzie już na pewien etap, bo on nie kończy się w czasie tego pierwszego tygodnia, tylko trwa do końca ciąża, być może nawet jeszcze troszkę dłużej wtedy już jest statyczny tak? Mózg nie da się zmienić da, da się zmienić jakby do 6 tygodnia może do ósmego, może do dziesiątego ale później jakby ta struktura jest już stabilna ale mhm. potem tam w tej książce też jest tak że w momencie już przekwitu kobiety i antropał z mężczyźni mhm. oni przez brak hormonów tak, to oni się jakby upodobniają do siebie że tutaj też zachodzą pewne tak. zmiany. Tylko, tylko to jest, wydaje mi się, tutaj, jakby to, o czym Pani mówi, to jest prawda. Natomiast yy, tutaj cały czas jest o strukturze. Struktura się już nie zmieni. Tak? Natomiast mogą osłabnąć pewne zachowania, tak, tak. pewne impulsy, pewne neuroprzekaźniki przestają funkcjonować albo występować. I już, już jakby, no, nie stanę się mężczyzną, tak? Tak, czyli Ale my... się to nie tak. tak. Mężczyźni rosną piersi. No, jakby w takim kontekście też zachowanie, chociaż krótko ostatnio y, moja mama i moja teściowa znaczy niezależnie tak rozmawialiśmy, że podobno faceci na starość robią się bardziej złośliwi, a kobiety mi się wydaje, że. A tak nie jest. Czyli zależy. zamieniają się. Może. Na przykład, może, co ja zauważyłem? mi się, że się bardziej. Yy, o, znaczy, to, się to, może nie. Oni zmieniają jakby swoje, yy, nie wiem czy pan zauważył. Nie to, że się upodabniają, tylko mężczyzna się upodabnia do kobiety, którą była kiedyś, a, a kobieta się upodabnia do mężczyzny, który był kiedyś. Bo na przykład co ja zauważyłam nawet po sobie, że e, takie kobiety na przykład po 40-50-letnie, one na przykład e, mają więcej wiary w siebie, e, bardziej już potrafią. E, po, powiedzieć swoje zdanie, wykłócić się o coś. Mm. Yy, i tak są, tak, odważniejsze, tak. są odważniejsze. Są tak, odważniejsze w swoich sądach, wypowiedziach. i To co charakteryzowało mężczyzn zwykle, tak bo mm. oni lubili na pierwszy plan zawsze wychodzić. Mężczyzna to lubi, a kobieta zwykle, no, chyba że to się teraz jakoś zmieniło Mieniło się. To ja mówię o takim swoim pokoleniu. mnie <śmiech> tak. nie lubiliśmy pewno. Ja lubię. Ja uh. też tak, tak. To Czy właśnie nie jest tak, że jest jakiś tam poziom ogólny, czy nie jest. I dopiero to jest realne, tak. to, jak na mężczyzna... Znaczy, nie mężczyzna, jest tam ekologiczny, więc... To nie jest tak, że właśnie dopiero później się mężczyzna, mężczyzna i kobieta z tymi hormonami, że jeżeli, jeżeli będzie więcej testosteronu, to będzie będziemy mężczyzna, a jeśli nie, to będzie właśnie kobieta. I później jakby na starość powoduje to, że się wracamy tego wspólnego pułapu. Mózg się nie zmienia, struktura, mózgu się nie zmienia. Zobaczcie, bo ja wam pokażę tutaj parę zdjęć, o, o której struktury mózgu Natomiast y, hormony wpływają nie tylko na mózg, na przykład agresja, tak, znaczy jest odpowiednia część podwzgórza, która odpowiada za agresję, z u kobiet. I y, na przykład człowiek może być agresywny z powodu urazu czaszki. Człowiek do tej pory spokojny, po wypadku na rowerze, staje się agresywny, bije ludzi. Bez powodu. Ale musi coś I tu to Tak, tak. Właśnie tą ta, ta, ta, ta, ta strukturę mózgu. I to samo, i z jest podobnie, tak? Znaczy, To nie jest tak, że kobieta jest bardziej płaczliwa, niż mężczyzna, tak? I będzie tam mowa zaraz o emocjach. Natomiast, y, zmiana gospodarki hormonalnej, ona nie wpływa na strukturę mózgu, powoduje, że mózg trochę inaczej funkcjonuje. Więc te hormony sprawiają? Oczywiście to Wie, ten... to? Ciemnie, to jest? nie no, to, jakiś... to nawet to pan, nie, pan, nawet nie no przykład nas po prostu opowiada, bo jest lekarzem. jest jakaś bakteria w żołnierzu. Oczywiście, to tak. oczywiście się że. Wystarczy pobudzić odpowiednio żeby z Oczywiście. Tak... Natomiast, tak. natomiast dlatego my mówimy tutaj o strukturze mózgu, o tym, co jest biologicznie. Tak, to jest, to jest tak, tak. Także jak ty, ty, dzisiaj, kiedy lekarz, nie to to jest, to jest patomorfolog, nie wiem na jakich uczą, ale lekarz, który dostanie mózg. Jest w stanie poznać, czy to jest mózg kobiety czy mężczyzny. Oczywiście jest najprostsza metoda, to znaczy waga mózgu. Mózg kobiet jest lżejszy niż mózg mężczyzn. Ale załóżmy, że jest podobna waga, bo nie wiem, jaki był wiek. To po strukturach na no, przykład Amygdala, takie konkretne części mózgu można rozpoznać. Czy to jest mózg kobiety czy mózg mężczyzny? Co jest ciekawe, będę tego to rozwijał. Mózg kobiety w wielu przypadkach jest bardzo podobne do mózgu męskiego homoseksualisty. to też jest bardzo ciekawe, i vice versa. Więc, więc no mówię, przy, przy pewnym ograniczeniach tego, yy, ta struktura mózgu jest stała, natomiast to o czym mówi pani Ania, to o czym mówi pan Łukasz, to już jest bardziej yy, oparte yy, na bazie właśnie gospodarki hormonalnej, tego tak jak mózg funkcjonuje, niż tego tak jak mózg wygląda. Czy tak się znaczy, nie nie zmienię, bo załóżmy, ja mogę powiedzieć o Jak zapamiętałem, tak, plus, minus do 14, 15 roku życia, do tej pory u mnie się nic nie zmieniło. Ja tak. Raczej, nic <głos》głos》, głos》>, się nie zmieniło. Włosy posiadają. No, o, no, to jest widoczne. Po prostu nic się nie zmieniło. Raczej, raczej jakbym młodszy, to bardziej się może denerwowałem więcej to teraz jestem bardziej spokojniejszy, nie? że Tak, tylko właśnie to jest to, że to może, jakieś no. jest doświadczenie, tak, że człowiek młody jest bardziej napalony, jeszcze mu... A potem się okazuje, że może nie warto jest tak o wszystko walczyć. No, i to, chyba, że... Chyba, że przychodzimy do no, tego średniego i od Znaczy, dalej... Nie no, mają takich. Znaczy, tak pan już jest dobry, jeszcze przed. Tak, pan zginie. Jeszcze nie trwa. Jak więc widać, że męski albo żeński charakter mózgu nie zależy od genu. Przekonaliśmy się powiem, że. nie jak zależy tylko od genu, albo wyłącznie, tak powinno ale okej. Okay. Mm -hmm. Przekonaliśmy się powiem, że osobnik genetycznie męski może mieć umysł kobiecy i vice versa. Płciowa charakteryzacja mózgu zależy natomiast od hononów, hormonów. Hormonów wytwarzanych przez nas, przez nasze rozwijające się ciało, otaczających nas w formie matki. Hmm. Najważniejsze znaczenie ma to, w jakim stopniu nasz embrionalny mózg poddany jest działaniu hormonu męskiego? Im niższa ilość tego hormonu, tym bardziej zachowane... No, okay. tak, TAK. Tym bardziej zachowane ze naturalnej kobiecy okay. mózgu. Mówiąc jeszcze zależy to od hormonów, hormonów i ich synchronizacji w czasie i do tego, czy są to właściwe hormony. Forma dla mózgu, nas tutaj im tego tamty cukier się kształt umysłu, a nasze ciała i oczekiwania społeczeństwa są zaledwie uzupełnienie tego podstawowego faktu biologicznego. nutero Włowacicy. Włowacicy tak e, To Te ostatnie zdanie jest, wydaje mi się, takie najbardziej rewolucyjne, tak? No to jest odwrócenie tego myślenia, które niestety dominowało w drugiej połowie XX wieku, a nawet w pierwszej połowie, tak? No to, jest, to jest konsekwencja marxizmu, tak, tak. e, że... E, Wytłyszał, który jest pewien Tak. Yy, że można tak naprawdę, że no właśnie, że człowiek się rodzi jak to, to raza, można to zapisać, także jeżeli damy dobrą bazę, jak to mówi marksiści, to i nadbudowa, czyli światopogląd będzie, jak należy, tak? Jeżeli yy, dziecko jest wychowane, jeżeli dziecku z patologicznej rodziny damy pieniądze, to ono też dzięki temu nabierze świadomości właściwej, marksistowskiej. Tak? nowego człowieka, homo tak? A tu się okazuje, że jest zupełnie wyrównane, znaczy, oni mówią tak, forma mózgu, to jak jest mózg, to się kształtuje w okresie prenatalnym, a to wszystko, co się dzieje po urodzeniu w kwestii płci, to jest tylko, jak oni piszą, zaledwie uzupełnienie tego podstawowego wymiaru, jak jest mózg. Tak? Czyli oczywiście, to, oczywiście o tym będzie mówić za tydzień. Mam nadzieję, że, ta, że widzicie, że jakoś tak jakimś logicznym y, kursem się posuwamy w tej analizie płciowości, tak? Bo się okaże, że y, za tydzień, że, że teoria gender w tym takim mocnym, czy raczej ideologia gender, y, nie chce tego przyjmować do wiadomości, tak? Ale y, oni mówią tak, jest, jest mózg, oczywiście społecznie, y, w nasz sposób też jakby zewnętrzny, jesteśmy w stanie pewne rzeczy kształtować, tak? Ale tylko do pewnego stopnia, okay? Też jeszcze? No to idźmy dalej. Pani Sprawność w określonej dziedzinie wydaje się zależy od tego, w jakim stopniu odpowiedzi w mózgu jest wyraźnie przeznaczone pełnienia określonej funkcji. Innymi słowy, czy funkcja ta jest w mózgu skupiona czy rozproszona? I kobiety... To, i... Mam, mam, mam po To jest ważne, tak? bo to jest coś nieintuicyjnego, a dobrze byłoby to, to dobrze zrozumieć, bo na tym będziemy bazowali przez następne kilka slajdów. Sprawność, jakąkolwiek my na to spojrzymy, tak? bo wiemy, że no, potocznie się nam wydaje, że, że nie wiem, dobry tenista to jest ktoś, kto ma dobrą rękę. Tak? Albo mówimy, że yy, dobry strzelec tak wpadnie, że najpierw ma dobre oko. No nie, wiem, ma dobry mózg, przede wszystkim ma dobry no więc krótko złego to da się naprawić, ale złego mózg już nie naprawić. To jak ja, pan Adam, pani Anna, pan Jakub mamy słaby wzrok, to się da naprawić. Ale gdybyśmy mieli uszkodzony, um, uszkodzoną sferę mózgu odpowiedzialną za wzrok, nic się z tym nie da zrobić. Na, radę. Na, radę. Na radę. Okay. Yy, No właśnie, to, tak samo jak ze suche, tak, próbujemy teraz robić obejścia, yy, na, Jeżeli da się e, mózg uciernie, mózg, no, to, to jest tak, że jak na przykład jedna, e, jeden płat mózgu przestaje funkcjonować, to inne przyjmujemy go. Tak. Teoretycznie jest tak, że. Yy, może nawet, nawet serce, które w anatomii przejąć układ ruchowy, mm -hmm. mogłoby przejąć, np. jakby ktoś z tarcipułowym, mm może -hmm. przejąć funkcję. Czyli to jest tylko ten... Tak, tak, hipoteza. Natomiast oczywiście, że tak jest. Jest tak. to możliwe, możliwe, ale... czy to tak. sprawie... natomiast, natomiast o to chodzi, tak? Znaczy, jeżeli ktoś jest sprawny manualnie, nie wiem, jest w jakichś takich, po tak powiem właśnie manualnych rzeczach, no, nie wiem, jest dobrym tenisistą, jest dobrym kierowcą, to w znacznej mierze to jest kwestia mózgu, znaczy, jego mózg jest sprawny w tym obszarze. A co znaczy, że mózg jest sprawny? To znaczy, że yy... ma wrodzony iloraz inteligencji. Nie, nie. Iloraz inteligencji to jest coś jeszcze innego. Natomiast tu chodzi, my mówimy tylko na poziomie biologicznym yy, im, tym większa skuteczność, im bardziej skupiony jest ośrodek mózgu odpowiadający za to. Tak? Czyli mówiąc krótko, jeżeli za daną funkcję jedzenie na przykład odpowiadają dwa, trzy różne miejsca na mózgu tak? dwa, różne ośrodki w mózgu to będzie gorzej niż jest jeden centralny ośrodek, który za to odpowiada okay? I z tego biorą się wszystkie konsekwencje yy, pomiędzy nie wszystkie, ale wiele konsekwencji yy, płci w mózgu tak? czy różnicy między płciami im bardziej funkcja jest w mózgu skupiona tym większa sprawność, im bardziej jest rozproszona, tym mniejsza sprawność. Mhm. I kobiety, i mężczyźni osiągają lepsze wyniki w umiejętnościach, które kontrolowane są przez specyficzne obszary mózgu. Czy jeden konkretny, wybrany obszar odpowiadający na daną funkcję? Ale w mózgach każdej płci odmienne obszary przeznaczone są dla poszczególnych dziedzin aktywności. Oznacza to, że schemat organizacji mózgu właśnie każdej płci ma na niej zarówno jak i prawo. Schemat męski w którym więcej funkcji mózgu kontrolowanych jest przez specyficzny typ danej funkcji obszaru powoduje, że mężczyźni nie dają się tak łatwo rozproszać zbytecznych informacji. No, pamiętacie, tak? Jedna ta szufladka, tak, tak, tak. odpowiednie szufladki na wszystko. I To, to zamknęło, że obiad następny, już idę, zaraz. Nie zaraz, tylko już. E, specyficzne szufladki, tak? Rzeczywiście, no To jest tam obrazy, pokazane, pokazane, jak Was to interesuje, to, to poszukajcie, bo to naprawdę jest tam mają szufladki, tak? Tak to jest pokazane. Na szczęście mają szufladkę, czyli tutaj jest, tu jest robienie jedzenia, gotowanie, tu jest praca, tu jest zabawa z dziećmi, tu jest coś jeszcze innego, tak? To ma wady i zalety. Znaczy, zaleta jest taka, że jak jesteś w szufladce z gotowaniem, to jesteś doskonałym kucharzem. Tylko w tej szufladce. Tylko w tej ale nic innego ci nie interesuje. Dziecko płacze, dom się pali, ja wiem, tak, sobie tak. Gozuje, tak. Gozuje, tak. Gozuje. A kobieta w tym A kobieta. Jest kobieta tak, tam jest jest jest... obiad, ale mogę w tym czasie, jak się tu gotuje, włączyć pranie i mogę jeszcze nakarmić. Ja, na na ja, ja mam na z kobiety, bo ja naprawdę na robię wiele rzeczy, raz, ja lubię robić wiele rzeczy. Ale tam jest właśnie przedstawione, że kobieta, mózg kobiety jest jak po prostu z wujkami, Tak, że po prostu wszystko wszędzie na tak. Zaraz zobaczycie, jak to jest graficznie, to sobie tak, tak. że, że biologia też to pokazuje. I to, I to ma zalety. Znaczy to ma zalety to, że kobieta jest bardziej wieloaspektowa, ale to, jak mówi stara reklama, jak chcesz z wszystkiego, to jest ten nie? Oczywiście nie chcę tak powiedzieć, ale to jest dokładnie to nasze takie potoczne, jak nie wiem, mój tata mówi, czy jakkolwiek wasi rodzice mówili, no skup się na tym, co robisz, tak? zajmuj się jedną rzeczą, a nie pięcioma, bo jak się zajmujesz pięcioma, to wszystkie z tych rzeczy robisz gorzej niż żebyś się zajął jedną. Możesz zrobić je szybciej, ale na pewno gorzej. Nie? I to jest to, co, co y, neuronauki nam odkryły, tak? że u mężczyzn y, główna egzotyczność jest taka i wada, że y, mężczyźni mają znacznie więcej ośrodków y, z, odpowiedzialnych za tylko za jedną funkcję. U kobiet to jest dużo bardziej rozłożone. To ma zalety, bo jak mężczyzna zostanie kamieniem w łeb, to, to jest większa szansa, że przestanie chodzić, będzie miał wylew, tak y, jak ten strok, y, udar, tak? jest dużo większa szansa, że ten mężczyzna nigdy nie wróci do pełnej sprawności. U kobiety właśnie po pierwsze dlatego, że te ośrodki są rozproszone, ona może nie będzie mówiła tak, tak dobrze. No mama mojego kolegi z klasy, z podstawki miała wylew miała 30 par lat, my mieliśmy po 10, po 12, no to ona miała 30 par lat i ona wróciła do tej sprawy, w sensie można było z nią rozmawiać, tak? Myślę, że mężczyzna miałby gorzej, znaczy, gdyby miał wylew w tej części mózgu, gdzie jest ośrodek mowy, to amen, w sensie on już, on już nic nie powie nigdy. Zobaczcie od jakiego czasu i z jakim zernym skutkiem na razie globisz do, do sprawności. Kężycie globisza, nie? Ledwo mówi, nie? Yy, no, pewnie dlatego, że jest mężczyzną. Był wybitnym, mam nadzieję, że nadal jest wybitnym aktorem. Ale coś, co u kobiety być może by tylko spowodowało jąkanie jakieś zapominanie, u niego całkowicie pozbawiło go mowy. Ale już czytasz. Już czytasz. fantastycznie, jest to słyszał to. Chwyta za serce niesamowicie, nie? Bo on dostał jeden z w nie pamiętam, w których sam jest nagrywana e, Biblia e, audio i on dostał sam taki niesamowity, tam gdzie staw, nie, to nie jest z głębokości, ale któryś z takich, gdzie rzeczywiście on jest swoim bardzo powolnym, z cierpieniem czytać jest niesamowite. To, czyta. to by też potwierdzało takie badania, o których też słyszałam, że właśnie tutaj powiem, że kobiety szybciej języków się uczy, uh -huh. tak? ponieważ one mają rozproszenie i mogą sobie przeskakiwać. To, tak, tak. To, jest, to jest bardziej złożone niż to, co to Pani mówiła, to jest oczywiście tak naukowcy odkryli, że ktoś kto zna języki, yy, szybciej dochodzi po udarze niż yy, nie. Dlaczego? Albo nawet nauka języków jest wskazana bo tak, właśnie tak, po udarze. Dlatego, że mózg zaczyna pracować tak. i przeskakiwać na różne... Zaczyna używać różnych tak, obszarów, a tak. mężczyzn zdolności językowe są skoncentrowane w jednym miejscu. No, no wiecie, no wróćmy do tego obrazu z, z szufladami. Tak? Jak mamy szufladę, to nam jest naprawdę dużo ciężej coś uchać. niż kiedy mamy całą szafę, jeżeli ona jest zagracona, to tu wypniemy skarpetkę, tu coś jeszcze innego. Jak mamy jedną szufladę upakowaną czymś, to jest bardzo ciężko coś jeszcze dołożyć. Nie? No mówię, to też jest upraszczające, ale, ale zobaczcie, to się jakoś potwierdza. Yy, chyba wszyscy już, nie? Jeszcze do pana Stefana. Już nam dużo nie zostało, przynajmniej z czytania. A później zobaczycie... I teraz w zasadzie chyba od razu tak, przechodzimy już do konkretnych przykładów jak sobie, z czego wynika to, że mężczyźni są w czymś lepsi albo gorsi w konkretnych jego funkcjach w konkretnych, Państwo Panie, Słuchawie, może Pan czyta? Tak. inna różnica polega na tym, że do rozwiązywania abstrakcyjnych zadań matematycznych kobiety często używają metod yy, werbalnych nie jest to, nie jest to tak skuteczne jak w przypadku mężczyzny używającego pra prawej odpowiedzialnej za funkcje wizualne półki mózgowej. Półkuli. może tak, być półkuli. Tak, półkuli mózgowej. Takie, takie zadania rozwiązuje się o wiele szybciej i prościej za pomocą prawej półkuli niż za pomocą odpowiedzialnej za funkcje werbalne półkuli lewej. Trzeba też powiedzieć, ale tak, to można w jednym powiedzieć. Z językiem będzie nam gorzej, gdy używamy wizualnych wyobrażeń, że i cechą kobiet odwrotnych. Mówiąc krótko, nie, nie wiem jak ma pani Kinga. Pani Kinga jest specjalistą od tego. Ja od dziecka też genetycznie, bo i mój i dziadek byli budowlańcami, więc ja od dziecka projektowałem dom i dla mnie nie ma problemu, jeżeli nie w plan, tego od razu widzę trójwymiarowo. Przykład. Feynman na przykład opracował różne metody właśnie dokonywania różnych obliczeń na zasadzie jakichś tam rysowania słupków, jakichś takich wizualnych mm -hmm. powód na przykład rzeczy. I więc więc yy, tak samo jest z matematyką. Znaczy, wiele rzeczy, yy, no mówię, no to jest właśnie o tyle trudne, że ja tak mam, nie wiem czy inni tak mają, tak? że ja widzę pewne rzeczy. Wybitni matematycy oni widzą, znaczy, oni potrafią, mają wzór i oni widzą rzeczywistość, która się za tym kryje. Mają, y, potrafią zobaczyć, to, to intelektualnie, ale zobaczyć y, dziesięcią wymiarową y, przestrzeń. Nie? My znamy trzy wymiarową, cztery wymiarową potrafią sobie wyobrazić, bo to jest czas jeszcze, nie? A potrafią sobie wyobrazić dziesięcią wymiarową przestrzeń. No, no tak, tak, ale wiemy o co chodzi, tak? Y, dlaczego kobiety są gorsze? Dlatego, że kobiety nie mają tak tej funkcji wyobrażeniowej, to jest zaskakujące, to jest zaskakujące, tak? To jest zaskakujące, bo to nie chodzi właśnie o marzenie, tylko chodzić o, o tą, o tą zdolność widzenia pewnych rzeczy. I one to sobie y, jakby rozpatrują problemy na poziomie językowym, bo tutaj są rozwinięte. Tak? Czyli y, no nie wiem, mnie to zawsze denerwowało, jak ja słyszałem, że ludzie się uczą, mówiąc. Muszą mówić i słyszeć i wtedy lepiej zapamiętują pewne rzeczy. Bo jest Tak, tak, tak. tak, tak, tak, tak, tak i kobiety wiele tych rzeczy, abstrakcyjnych zadań próbują rozwiązywać tak, jak się rozwiązuje problemy gramatyczne na przykład, tak? Czy problemy właśnie językowe. Tak? A to jest po prostu mniej skuteczne. Dużo skuteczniejsze jest to, kiedy ty coś piszesz i ty widzisz, co za tym stoi, nie? Nie musisz tego sobie przedstawiać, opowiadać, wyjaśniać, tak? Nie musisz szukać jakichś przykładów, nie musisz szukać jakichś alegorii, żeby coś powiedzieć. tylko ty to widzisz. Nie, to jest po prostu skuteczniejsze. Można by tu też podciągnąć pod, pod informatykę mm. e. i to by mogło wyjaśnić. Pani Pani ja jest jedyną. Pani, obszarze, nie? Ja mam 8 kolegów na ręku, jestem sobie sama, bo ja rzeczywiście jak patrzę na kod informatyczny, to ja widzę, co za tym stoi. Mm. E. I nie muszę wiedzieć konkretnie mi po kolei. Pani tak, jest punkt. Co... Rozwiązywałam to jest <laughs> tak, że wiem jaki mam. I <laughs> jaki? <głos> to ma Pani za to dużyły swęderek. <głos> Okej, okay, pójdź, pójdźmy dalej, bo zobaczcie, pan ma tutaj mówię. zachęcam do tej książki, ale z pana robią, ściągnął z w ciągu dwóch minut, więc one jest dostępnami ten net znaleźć. <głos> yy, a na razie jest ciekawe, bardzo dobrze, bardzo szybko się uczyta. Ja no, Druga opcja. Aha, teraz jak w, kont na, w kontekście w i kontekście języka. Pani Adamie? Mm -hmm. pani Adamie? <głos> Także przewagę kobiet w testach językowych można wyjaśnić różnicami w budowie mózgu. Wszystkie umiejętności językowe związane z gramatyką, ortografią i pisaniem mieszczą się u kobiety w wyraźnie wyodrębnionym obszarze lewej półkuli. U mężczyzny są one rozłożone w przedniej i tylnej części mózgu, a więc musi on włożyć więcej wysiłku w zdobycie tych umiejętności. Uh -huh. To jest dobre. Zasada czy założenie, ono może być kiedyś obalone. To, że sprawność, skuteczność jest związana z, ze skoncentrowaniem. Ale ja to potwierdzę to na takim konkretnym przykładzie, bo to już lata temu właśnie też tak się, miałem takie refleksje nad komunikacją też w obszarze internetu i zauważyłem, że właśnie bardzo dużo ludzi pisało, ja sam, czy bez jakichś tam ogonów, bez przecinków i innych rzeczy. No i z tego, teraz już mniej jest z tego, co wiem, coraz większa jest ta poprawność, ale też tak się zastanawiam, jak kurczę, przecież w wielu wypadkach problemem nie jest to, że ktoś nie przyjmuje, po prostu tego, co myślę, tylko nie do końca ja wie o co mi chodzi. No i stwierdziłem właśnie, i to już było po skończeniu tam podstawówki, jakieś gdzieś tam, może w nawet, że zacząłem naprawdę starać się pisać poprawnie, żeby te były polskie znaki używane, przecinki tam, gdzie trzeba też co chwila tam na przykład pisząc jakieś proste odpowiedzi, zaglądając do słownika gdzieś tam. I to było coś trudnego, to nie było łatwe. Czasami trzeba było, zanim się skonstruje, jakąś wypowiedź nad tym posiedzieć. I odczułam, odczuwałem to jako trudność i dopiero po jakimś czasie zaczęło to być bardzo bardziej płynne na zasadzie, że no już coraz rzadziej trzeba było gdzieś tam zastanawiać, tak. zakładać ale to nie odczuwałem tego jako coś takiego naturalnego. To y -hmm. jest coś, co musiało być jakimś świadomym wyborem. To się robi. No, no bo Yy, tak? Yy, ta, ta sama teza, tak? U kobiet po prostu zdolności językowe, akurat w obszarze gramatyki, ortografii, pisania, tak? nie inne, no. tylko akurat w te są w jednym szczególnym obszarze mózgu. Tak? Czyli prawdopodobnie prawda, prawda, prawda. można założyć, że kobieta łatwiej może stracić zdolność pisania. Tym no. To znaczy, że to jest nie rozproszone jest w jednym punkcie, no. ale dzięki temu jest skuteczniejsza. Dzięki temu jest skuteczniejsza to idźmy dalej. Dopiero w świetle do ostatnich odkryć dotyczących różnic między mózgami obu płci, staje się jasne, jak wyraźne są różnice, ważne. jak ważne są różnice w mózgu obszarów kontrolujących emocje. A teraz będzie o, o tym, co robi najbardziej czyli emocje. Mhm. Różnice te dotyczą ciała tego wiązki włókien łączących tak. lewą i prawą połowę mózgu. Te właśnie włókne nerwowe zapewniają wymianę informacji między obiema połowami mózgowymi. Ciało modelowate jest odmienne u kobiet i u mężczyzn. W ślepych próbach przeprowadzonych na 14 mózgach, otrzymanych w wyniku sekcji zwłok, naukowcy stwierdzili, że pewien istotny obszar ciała modzelowatego jest u kobiet grubszy i bardziej górwiasty niż u mężczyzn. Jako całość, to postawę Centrum Wymiany Informacji jest w proporcji do całkowitej wymiany mózgu większe u kobiet niż u mężczyzn. A jego odmienność w obu wcisn daje się precyzyjnie zaobserwować. Tak, zaraz do tego tego będzie tego, czyli próba filozoficznej, psionycznej interpretacji tego fenomenu. Ym, ale wiecie, że no, mózg, mózg wygląda jak orzech włoski, tak? włoski, tak? Tak, włoski, tak, tak. Jak widzicie, połowa orzecha włoskiego, to, to bardzo podobnie jest mózg, tak? On jest połączony, te dwie światki no bo to połówka orzecha, tak? Czyli te dwie światki są połączone niewielki fragmenty. To jest nazwa spojrzenie centralne, spojrzenie główne, różnie się to mówi, a z Zasadniczą częścią tego skrętu głównego jest, jest ciało yy, I o tym jest tutaj mowa. Tak? Czyli ten, jeden z głównych fragmentów, który służy komunikacji pomiędzy dwoma połowami mózgu. Bo wiecie, tak? że na przykład taki podstawowa, podstawowy fakt jest taki, że prawa króla mózgu odpowiada za lewą część ciała i lewa część ciała za prawą część ciała. Mówiąc krótko, kiedy za, rozwija się neurologia, na przykład neurochirurgia, to kiedy ktoś miał problemy z nie wiem, lewą ręką, okazję prawą ręką, bo wiadomo, że trzeba szukać guza albo jakiegoś krwiaga w lewej półkowej mózgu. Tak? No, nie zawsze to, to się trafiało, ale za, założenie jest bardzo proste. Tak? E, ale my mówimy tutaj o samym mózgu. Tak? E, u kobiet połączenie pomiędzy... Bo no, mężczyzna jest dużo bardziej właśnie y, dwupołowowy. Tak? U, mężczyzn, u mężczyzn funkcjonuje dwie półkule mózgu, u kobiet funkcjonuje jeden mózg macie dwie części, ale jedno mózg, Rozumiecie co, tak? U mężczyzn te dwie pukule są znacznie gorzej skomunikowane ze sobą. I tutaj jest jak podana konkretna, konkretna, konkretny fakt. Ślepa próba, to znaczy, że mamy tam lekarzy, patomorfologów, którzy są mózg i wiedzą, czy to jest mózg męski czy kobiecy. Ważą, mierzą i dopiero jak wychodzi, wtedy dopiero odkrywamy kopertę, który mózg do kogo należał jak testy Tomasza Kopyry z Blond-Kopyramu. Dom... Chyba, że ja tak? Yy, więc, yy, i okazuje się, że... Zabawą że... Oskarę. No, i, i, i, tutaj, i, wy, i tutaj wychodzi na to, że rzeczywiście jest zasadnicza różnica w masie, czyli też ilości neuronów, które występują. Yy, które Jakie są tego konsekwencje, takie filozoficzne yy, Kompanie, nie? kobiety mają większą liczbę połączeń tworzących ciało modelowate. łącznik między obiema półkulą. Oznacza to, że między prawą i lewą stroną kobiecego mózgu następuje wymiana większej ilości informacji. Ostatnie badania wykazały natomiast, że im więcej ludzi mają połączeń między lewą i prawą półkulą, tym płynniej i lepiej mówią. Odkrycie to stanowi dodatkowe wyjaśnienie werbalnej sprawności kobiet. Ale czy ciało modelowate nie wyjaśnia jeszcze... To raczej werbalnej, a nie oralne. Bo jestem pewien, że Pan jest to wrong. Czy nie dostarcza ono cokolwiek prozaicznego rozwiązania zagadki kobiecej intuicji? Czyżby właściwa kobiecie zdolność do łączenia i wiązania ze sobą większej ilości informacji, niż jest to w stanie zrobić mężczyzna, wynikała nie z jej sił czarnoksięskich, lecz jedynie z lepszego systemu łączy? Ponieważ kobiety na ogół lepiej rozpoznają emocjonalne odcienie głosu, gestykulacji i mniki twarzy, krótko mówiąc. Informacji zmysłowych mogą one jednocześnie więcej wywnioskować na ich podstawie, bo zarazem mają większą niż mężczyźni umiejętność łączenia i kojarzenia ze sobą informacji werbalnych i wizualnych. Dlaczego kobiety tak I... ma... głos? <gryny> <gryny> <gryny> to jest w ogóle w innym fragmencie, którego tutaj nie, nie, nie, nie wpisałem, jest jakby wyjaśnione bardzo ciekawie. Tak? Nie, nie, mam, nie mam opinii do końca na ten temat, ale wydaje mi się to dosyć wiarygodne, to stawiam w formie pytania. Czy rzeczywiście nie jest tak, że. Wiecie, bo to jest bardzo często tak, że kobieta mówi, że co tam nie wiem, a czemu ty się na mnie złości? Że, albo y, czemu jesteś na mnie zły? Tak? No nie jestem na ciebie zły. I on interpretuje w taki sposób, że to nie jest tak, że y, to, to się powiedzie tak, że chyba mężczyzna lepiej wie, czy jest zły czy nie y, Ale oni mówią być może to właśnie wynika z tego, że kobieta więcej informacji jest w stanie uzyskać niż mężczyzna. Znaczy mężczyzna. Jest to, jest, tak jest. Tak. Dla mnie nawet istotny jest komunikat, semantyczne znaczenie zdania, które wypowiedziałem. Wszystko, co jest wokół tego, jakim tembrem głosu, z jakim natężeniem, jaką wysokością głosu, z jaką karencją, to jest dla mnie mało istotne. Znaczy nie interesował Pan do hmm. Oczywiście, właśnie, że nie. To proste przykłady. Bywają już takie sytuacje, że właśnie, To najczęściej właśnie ze strony mężczyzn. Ktoś w górze, coś tak dalej i mówi, no albo spokój, się. no przecież jest to mhm. no tak, tak, więc, więc kobiety, oni to tak wyjaśniają, Kobiety po prostu mają dostęp do większej ilości informacji. To, na co mężczyzna jest ślepy, na, to, to, to to, o czym mówiliśmy, tak? że mężczyzna rejestruje mniejsze spektrum dźwięków, tak? dlatego że nie słyszy wyższych dźwięków. Kobiety słyszą wyższe dźwięki i wiele innych rzeczy, tak, kobieta po prostu więcej rzeczy jest w stanie dostrzec, to jest jedna rzecz, a po drugie dzięki temu, że ciało zanowity jest większe, więcej tych informacji do niej dociera, czyli ona odbierając kiedy do mnie powie coś Pan Adam, to ja odbieram tylko pewne spektrum tego komunikatu, to zdaniem najważniejsze, a kobiety znacznie szersze spektrum, bo one odbierają jednocześnie Jaką pozycję ciała pan przyjmuje? Jakim, jaką barwą głosu to mówi? Czasami wręcz nie słuchają tego, co mówię. Do z... tak, w... Dokładnie. Tak zwany człowiekiem middlemanem. Mężczyzna jest na treść bardziej, tak. Informacja. A kobieta na to, jaka ta informacja. Tej... I, tej... I, I to jest bardzo ciekawe, się... To znaczy, że. Bo, jest, tak bo, powiem bo powiem. to odwraca nasze myślenie, bo moje myślenie jest takie, że kobieta sobie wymyśla, dodaje sobie coś po prostu z kosmosu, a tutaj wynika, że być może wcale nie, to znaczy, że ja przekazuję pewne rzeczy, które jestem nieświadomy. Tak, ale druga rzecz mi się wydaje, że tak, to ja to chodzi, więc... z tego, co wcześniej było mówione, że mężczyzna, jak chce, to może się skupić na innych rzeczach, tylko wtedy umykam tą tak. treść, bo na przykład tak. mogę go właśnie pod kątem takim, zobaczę, jak mnie jest poobserwuję go mm -hmm. i wtedy nie może znać, co on mówi, Chyba ja, może ze mną po prostu rozmawiać, ja w ogóle nie, nie uchwycić, co on powiedział, tak. bo się skupiałem na innych rzeczach, a u kobiet jest to całe spektrum jakby, a z kolei może umknąć jakby istota też może wypowiedzieć mam przykład z mojej pracy, to po dzieci, bo dzieci też są bardzo te, no ważniejsze na, na, na tą formę, ja też już zdenerwowany, bo to już, już późna pora dzieciaki, które są, no i oczywiście już, już przejmęła się miarta, ale oczywiście muszę się opanować, no i mówię spokojnie, jeśli nie, to możecie sobie wyjść takie inne rzeczy. I mi się rozpakało bo jednak e, zauważyły to, że Is jest tak, moje znerwanie, no, mimo tego, że mówiłem do nich normalnie, tak, bez żadnych tych tych i po prostu, nie no, staram się no, tak. No, tak. etyka zawodowa mi na to, na to, na to nie pozwala, żeby mi inaczej mówić. Natomiast prawdopodobnie było tak, że sam ustał taki, tak? taki wielki I dzieci to tak, i dzieci to zauważyły, mimo tego, że treść nie była jakaś patrzymy na siebie w procesie. Tak, tak, tak. Znaczy, To jest bardzo ciekawe, nie, że to co tutaj ja jest, że nie są siły, to nie jest coś ja magicznego. Ja bo to rzeczywiście też jest biologicznie wyjaśnione. Na przykład bardzo często jest tak, że my kobiety widząc dziecko, męża, pochodzie, po tym jak widzicie, to my poznajemy ich emocje, to jest hmm. w środku, że Na przykład ja wiemy, co jest nie tak i że jak po Mikołaja do szkoły jeździłam, to wystarczyło, że widziałam w jaki sposób, Wiedziałeś, że... Panie, co dostał z, z egzaminu, z, z, z... <śmiech> Ja mówię, a co poszło nie tak, a on się ja wiem, że poszło nie tak, bo, bo, bo po prostu, no, no, kobieta to wie, tak? Mówię, Właśnie, że... jest, bo oni to też nazywają, w którym momencie, tej książki, w którym momencie ona mówi, i to jest być może to mityczna intuicja, Ta. Mówi, to wcale nie jest intuicja, to, że to jest jakiś cud, jakiś dar Boży, znaczy być może dar Boży jest, ale to nie jest coś, niezwykłego, bo to jest po prostu właśnie zbieg zdolności, których mężczyzna nie posiada. W naszej perspektywy to jest czary mary, tak? że kobieta się po czymś tam coś poznała, a dla Was to jest po prostu oczywiste, tak? znaczy, bo, bo do Was to dociera znać więcej informacji. Nie każdy może. Nie, nie, nie każdy. Niektóry zauważył wszystko. Tak, niektóre zauważy. Teraz z kobietą Idę Idealnie. E, panu Kresna Zguta, czy pamiętam? jest To niektórzy amerykańscy naukowcy. Niektórzy naukowcy sugerują, że różnice w reakcjach emocjonalnych kobiet i mężczyzn można wytłumaczyć różnicami w strukturze i organizacji ich mózgów. Mężczyzna trzyma emocje tam, gdzie ich miejsce, a miejsce to znajduje się w prawej półkuli, podczas gdy zdolność wyrażania i mówienia znajduje się po drugiej stronie. Ponieważ obie ogóle połączone są mniejszą liczbą włókien nerwowych niż u kobiet, przepływ informacji między nimi jest bardziej ograniczony. A więc mężczyźni trudniej wyrazić uczucia, bo informacje przypływają u niego do, do werbalnej, lewej półkuli z większym oporem. Kobiecie może być trudniej oddzielić emocje od rozumowania, ze względu na sposób, w jaki zorganizowany jest jej mózg. Funkcje emocjonalne umieszczone są u kobiety w obu gulach, a w dodatku większy jest przepływ informacji między gulami. Strona emocjonalna mózgu jest lepiej połączona ze stroną werbalną. Kobieta może wyrazić swoje uczucia słowami, ponieważ to, co czuje, jest efektywniej przekazywane do werbalnej strony mózgu. Ja jestem ciekawa, jak kobieta siedzi z mężczyzną i pyta się do kochasz mnie, a on tak rozumiem, nie jesteś w stanie jeszcze wyraźć swojej promocji, informacje Zabij jest, tak, jest upośledzona. Wtedy mężczyzna się ucieka, wtedy mężczyzna się ucieka do do biegów. A mówię, czy się pan? tak, no to było? To z tymi A nie, to jest ten sobie, tak? No to jest pytanie, nie no i to tak i nie. Trzeba sobie napisać, no to werbalnie trzeba pisać. -a. A tylko tutaj jest takie ciekawe filozoficzne, bo oni no tutaj mówią, że dlatego, że taki mamy mózg, to tak się zachowujemy, tak? A czy nie jest, że dlatego że mamy się tak zachowywać i dlatego mamy taki mózg? Yy, no to z to, to, to jest... tą stronę. Nie, nie, No, no, no, no inaczej, czyli można podejść od tej strony, tak? Naukowiec no, ja nie można Dlaczego? Dlatego, że nauka, w jednym z głównych dogmatów nauki jest indeterminizm, Czyli nie ma celu. To jest i problem z ewolucjonizmem, z... Tak. rozwiązaniem, których spotkałem. To jest, tak, tak. jest rozwiązaniem że my powiem, że jest nie jakiś cel. To to, że nam determinuje to, co było wcześniej, tak? A jeżeli jest cel, to jest, oczywiście, mając to pytanie, a kto to ten wymyśli? No jakoś może jest jak tylko jednym. Ja, ja muszę powiedzieć, że nie wiedząc jakby o tym, bardzo, ja bardzo w życiu w swoim pracy dostałam za to, po, po głowie, że bardzo mi swoje emocje, tak? No głównie mężczyźni to wykorzystywali przeciwko mnie. Czy historyczka? Tak, tak. Ponieważ jeśli ja stworzyłam jakąś firmę, tak, i ktoś mi ją zabrać, to, to właśnie ja wpadałam w rozpacz, a o nią że jestem niezrównoważony no tak. tak, emocjonalnie, tak? Dlatego jak się urodził mój syn, to ja zawsze mu mówiłam, nie możesz pokazywać swoich emocji, zawsze. To była mm. podstawowa rzecz, którą mu uczyłam, okay, tak, tak. natomiast, natomiast okazuje się, że mężczyźni jakby to mają z, z gruntu, tak? No, ale jednej rzeczy, go, ja, ja tak chyba już opowiadałam na czuł, ponieważ na treningach, jak był bardzo mały, jeden trener, i jakby nienawidził. I ciągle się z niego wyśmiewał, albo wytykał do jakieś wady. No i moje dziecko chciało grać, a nie mogło, no bo no ten facet go przyrażał. I on tam płakał, coś. Do... Ja mówię, Mikołaj, nie możesz tak robić, bo ja mam widzi Twoją słabość to to tak? i niszczy. No to co ja mam zrobić? Ja mówię tak, słuchaj, jak on te, teraz na premiku będzie niszczył, to, to nic nie mów, tylko wyobraź sobie, jak siedzi na nocniku. I, i e, e, przyszedł i mówi tak, jeszcze gorzej ja nie mówię, a co się uderzyło? on mówi, tak, no to pewno nie krzyczał, ja sobie go wyobraziłem, ten smajtek na nocniku i się uśmiechnęła. On mówi, z czego się śmieje? <śmiech> <Dzień śmiech> Ale mówię, od tego momentu się skończyło, tak, bo on już nie płakał, nie i się jakoś, tylko się uśmiechnął. dokładnie. ok, Pani Ania tak chyba teraz, tak? A, tak. Więc jak no, widzicie, to, jeszcze cztery to, na to, to sprawy. Różnice w strukturze mózgu, z mózgu wynikające z nich różnice w możliwościach powodują, że kobiety i mężczyzn nie wykorzystują przy rozwiązywaniu problemu swoje najsilniejszej atuty. No, no trzeba jakby no, tu, no, tu przykład kilku takich różnic, które się pojawiają. No. A teraz mowa o tym, co, co właśnie nazywamy preferowaną strategią poznawczą, to znaczy, że my nie jesteśmy skazani na to, to, znaczy, to co jest naszą słabością, płcie, poszczególne osobniki, poszczególnych płci, nauczyły się przekuwać w. w, w, w siłę, tak, tak. Sandra mhm. i teraz mówi. Whitlson, chyba. Wittleson nazywa to preferowaną strategią poznawczą, Najogólniej no ogólnie mówiąc oznacza to odwaływanie się na mocnych strony swojego umysłu. Stanka są przypuszcza, że fakt, iż mniej jest kobiet architektów, a także matematyków czy w ogóle naukowców, wynikać może z tego, że mając zmysł przestrzenny słabszy kobiety stosują inną strategię poznawczą i drugiej, silniejszej połowy swojego mózgu. Może to także stanowić wyjaśnienie zagadki, dlaczego wśród kobiet muzyków tyle ktoś więcej jest. W Głosów niż kompozytorów. Wykorzystują one mocne strony kobiecego mózgu, takie jak zdolność do kontroli precyzyjnych ruchów rąk i głosów. Komponowanie muzyki wymaga zdolności do postrzegania schematów i łączy się ze zdolnością do abstrakcyjnego, matematycznego myślenia, które jest funkcją prawej kumuli mózgowej. Oczywiste jest, że nasza kultura i nasza historia mają na nas wpływ, ale niewątpliwie ma go także nasza biologia. Mm -hmm. yy, mówiąc krótko, to nie jest tak, że jeden mózg jest gorszy, a drugi jest lepszy. Tak? To, wydaje mi się, że to chcą tutaj powiedzieć. Nie jest tak, że ten mózg jest lepszy, a ten jest gorszy. no że ten mózg jest lepszy z tej perspektywy, a ten z tej. Bo ten do tych celów jest lepszy, a ten do tych celów jest gorszy. Tu oczywiście feministki czy właśnie tacy ludzie, no kultura powiedzą, że nie, że tak nie można mówić, tak? że, że jesteśmy wszyscy równi. No nie. Oni mówią ten, jeżeli chcesz być dobrym matematykiem, to lepiej ci się urodził mężczyzną. Jeżeli chcesz być lepszym nauczycielem, psychologiem, robić się jest z kobietą, po prostu, tak? Predyspozycje są rozłożone nierówno. Aj, aj, Jak ja powiedział ostatnio, bardzo ciekawie, nie wiem, to, to wymyślił mój teść, y, nierówność jest boską sprawiedliwością. Bardzo mi się to spodobało, nie bym to doczytał, tak? Że, że to, to, że my nie jesteśmy równi, to nie znaczy, że to jest złe, to jest niesprawiedliwe. Hmm? Ale ja mam wrażenie, że oni jeszcze na końcu mówią coś innego, że to, że jesteśmy inni, nie dlatego, że jak chcesz być dobrym matematykiem, to się lepiej urodzić mężczyzną, tylko jak chcesz być dobrym matematykiem, to e, ty kobieto, to e, stosuj inne techniki. Tak, tak, tak, Jasne, jasne, jasne tak. Może nie będzie dobrym, lepiej, na pewno łatwiej. Łatwiej jest do tak. dokumentować. Tak można by na pewno powiedzieć. Natomiast to, co jest, jest właśnie powiedziane, to jest to, że te mózgi rzeczywiście się od siebie różnią. znaczy one też inaczej rozwiązują problemy. Mają inne techniki. No to jest tak, jak Um, wiecie, jest, jest mnóstwo takich rzeczy, to może będzie zbyt ostry przykład, w tym, że to, to ta różnica między nami nie jest taka duża, e, ale jeżeli ktoś traci wzrok, to nie, niesamowicie wzrastają u niego skuteczność skutecznych podstawów, z słuch, we dotyk, tak? I ten człowiek radzi sobie z tym samym problemami, z którymi my sobie radzimy w ogóle nie myśląc, tak? Bo jeżeli podchodzimy do... Panie podchodzimy panie. Do, do, do... do, tak, tak, ale kiedy podchodzimy, nie wiem, do przejścia dla pieszych, to po prostu patrzymy czy jest zielone czy czerwone światło i wpadamy pod samochód, bo nie usłyszeliśmy karetki, która jechała, bo jesteśmy tak, jak to się mówi, sfokusowani na wzroku, że nie używamy nic zmysłu w takim stopniu. No i kiedy podchodzą, to słuchają, wiem, słyszą kroki, słyszą yy, ruch, słyszą teraz ten dźwięk, który wydaje sygnał, że to i tak dalej, tak? Yy, Człowiek jest, to, to jest jakby naj, najfajniejsza człowieka, to jest to, że my się nieustannie dostosowujemy, że my nie jesteśmy schematyczni, że my jakby jesteśmy w stanie no, tylko nie stosowne przechodzić improvement, To znaczy, potrafimy się jakby ulepszyć, nie? Jeżeli mamy gdzieś problem, to gdzieś indziej, jak to właśnie też jest fan, jest sprawiwie. Jak mu daje jedną nogę krótszą, to drugą daje mu yy, <grym> Więc, więc że my potrafimy obejść pewne problemy na różne sposoby, tak? I ona to mówi. Nazywa to preferowaną, strategią poznaczoną. Kobieta inaczej rozwiązuje problemy. Yy, dlaczego? Dlatego, tak, że jest jej to jest To skuteczniejsze. Tak? Ona na przykład właśnie, no nie chcę powiedzieć kobieta mężczyzna, bo to nie wiem, tak? Ale tak jak powiedział pan Stefan, tak? ktoś ma lepszą pamięć słuchową, to osoby głośno czyta notatki i w ten sposób się uczy. A ktoś, kto ma lepszą pamięć rogą, pisze notatki, albo rozrysowywuje, albo ja na przykład założyłem po swoim okresie w postawce czy liceum, że od pewnego momentu chciałem robić ściągnię. Ja Miałem dobre miejsce na ściągi rzadko z nich korzystne, ale samo napisanie ściągi już mnie naprawdę bardzo wiele uczyło Nawet więc, więc yy, mamy różne jakby metody, tak? Ja bardzo lubię korzystać z PowerPointa, bo to nie tylko jest to, że tak mi się tutaj wam ułatwia, bo jak widać to lepiej poznajemy, a też mi to ułatwia, nie muszę sobie zrobić notatek, tylko, więc mamy różne strategie poznawcze, kobiety są trochę inne niż męskie, nie? Ale jakby jesteśmy w stanie dojść do tych samych wniosków, yy, z podobną skutecznością, tylko do nich droga. I to, co jest wielkim błędem i o czym oni mówią, to jest to, kiedy my chcemy wsadzić kobiety, kobiety mają być identyczne jak mężczyźni, a mężczyźni identyczne jak kobiety. Jeżeli tak będzie, to mężczyźni będą upośledzeni w wielu szale, będą mówić, Ty nigdy tego nie umiesz zrobić, ty przy tobie dziecko zawsze za sobie nabije. Yy, no jak ma sobie nie nabić, skoro Ty mu każesz funkcjonować jak kobieta, kiedy on jest mężczyzną? I na odwrót, tak? W będzie gdzie da się. no przecież tu jest zakręt, trzeba to skręcić, to na dwójce się pokonuje na zakręt, a nie na piątce, tak? I dojdzie tylko do wypadku, dlatego że mężczyzna chce, żeby kobieta funkcjonowała tak jak on, a kobieta chce, żeby funkcjonowała mężczyzna tak jak on. Ja nie mówię, to jest niewłaściwe, tak? Oczywiście, że nasza kultura i historia mają wpływ. tak? Jest, jesteśmy w stanie wykształcić u kobiet pewne męskie duchy i u mężczyzn kobietom duchów. Tak yy, mi się wydaje, że to, że teraz nasze pokolenie mówię o, o swoim pokoleniu, tak? Jest, wydaje mi się, że będziemy lepszymi mężami w tym znaczeniu, że będziemy bardziej może czuli, więcej będzie się rozmawiało, Tak, jest się pochwalić, na pewno się zmieniło, Tak przynajmniej to widzę, że jakby relacja moim, między moimi rodzicami, czy pokoleniem moich rodziców, czy moich dziadków, było zupełnie inne niż nasze. ale wydaje mi się, że z kolei panów pokolenie jest o tyle lepsze, że jesteście dużo bardziej zarabni, tam, tam u was nie ma takiego facetu, co ona siedzi i płacze, a nie ma coś zrobić, masz wykonać robotę i ją po prostu wykonujesz, no zobaczcie, że te różnice, które wynikają z kultury yy, i z historii, one mogą pewne rzeczy zmodyfikować, czasami w dużym stopniu, ale nie są w stanie zmienić tego, jak mówi Ryszard Petro, 360 stopni. Yy, tylko 180 też nie są w stanie Są troszeczkę w stanie zmodyfikować, ale nie są w stanie jakiś całkowicie zmienić. Tegoż tak jest biologia. Czeka, bo, to, co mówić z kulturowi no to jest... Tak jest z tym, z tym, co mówił sam Max, bo to co, mówił, no, czyli by się zgadzał, bo tak jak to był, wolna, co tylko uświadomiona, nie, nie jest. i że jakby tak równo się tym cicho że się zabiera takie fajne rzeczy, no, Ja nie wiem, czy, czy mężczyźni uważają to teraz za fajną, czy nie fajną. Ja, ja doznałam takiego ostatnio wręcz wstrząsu, jakiś koncert robiłam i muzycy grali, tak? Ja, młodzi muzycy, 30-letni powiedzmy. I ja y, poszłam im podziękować, no, jeden z nich mnie pocałował w rękę. To po prostu dla mnie to było tak dziwne w dzisiejszych no tak, czasach, taki że chłopak taki... muzyk, gitarzysta, I ja mu dziękuję, a on mnie całuje w rękę, więc ja mówię, Czemu Zbawiamy. To jest tak fajne, tak? Czy nie możemy być takie kobiece, nie wiem, meteryczne, tylko takie, robią z nas kobiety, inne kobiety tam po no. jak się spyta do kiedyś sztuki, co na wspieranie na... na... przez... Na... Jest to dyskryminacja. Czy to jest dyskryminacja na sama sobie? Pajna. No właśnie. Bo w wpicie dyskryminowanie. <grymne> Panie Norwacie, idźmy dalej. Mogę z dyskryminować, żeby to było Jednego półsamisza, a innego półsamisza z hmm. naszego gatunku. Odmienne, zorganizowane. Odmienie, odmienne. Odmienne y, z... układy połączeń nerwowych, tak. A nie, odmiennie zorganizowane. Mhm. Y, I mające odmienne układy połączeń nerwowych. Widzimy na, te, y, wiedzę na ten temat, na ten temat powiększa się z dnia na dzień wraz z się nowych artykułów i monografii w zasadzie naukowych. Są to informacje zbyt istotne, aby pozwolić im z osranizowanym wiedzą naukową, ponieważ to, to one nas sami ukazują jak podmieni jest testem z powodu różnicy między naszymi mózgami. A różnice to jest nas. A, a, a sekundę a rysusy w sensie te zaczynają się ujawniać od najprzestniejszych lat. Bardzo dziękuję. Tak, w zasadzie nie ma nic nowego, ale dlaczego dla zdecydowanie się ten slajd też wrzucić. Obraz, który się połowało i to obraz dwóch mózgów. Innego samca i innego samicy. Tak. To jest też bardzo ciekawe. My mówimy oczywiście, że mózg człowieka, tak? Jak być na Wikipedię, na bibliote na jakąś encyklopedię biologiczną, gdziekolwiek, to będzie mieli mózg człowieka, waha się między tym a tym. A oni mówią, tak naprawdę mam do czynienia z dwoma mózgami. Z dwoma mózgami, tak? Inny mózg jest mężczyzny, inny mózg jest kobiety. Oczywiście istnieją zasadnicze podobieństwa, ale też istnieją zasadnicze różnice. Tych różnic nie ma pomiędzy pięcioletnim chłopcem a dwudziestoletnim mężczyzną, czyli 60. Yy, różnice między mózgami yy, wszystkich mężczyzn na świecie są mniejsze niż różnica między przeciwnym mężczyzną a przeciwnym kobietą. Mam do czynienia z dwoma mózgami, to, to, to też jest bardzo ciekawe. Tak naprawdę nie jest płeć mózgu, co, co trzeba powiedzieć, że mózg ma płeć. Nie? Mm. Pan Łukasz? Coś? Nie mam pytania. Dlaczego jest się? Bo to daje lepszy materiał Aha. Ale w takim razie dlaczego tym Nie ma pojęcia. To jest bardzo dobre pytanie, nie pomyślałem. Nie mam pęcia. Znaczy jedyne co mi może przyjść, a to jest odpowiedź filozoficzna. Taka czysto. To jest to, że. I o tym oni mówią. To, to pani Anna potwierdzi, bo czytała książkę. Ona twierdzi, bo my się uzupełniamy, bo jest androgyny, tak? bo, bo sam mężczyzna nie dałby sobie rady, w sensie sam męski mózg nie przetrwałby i sam żeński mózg by nie przetrwał. Jedyna szansa to jest kooperacja pomiędzy mózgiem damskim a męskim. jednocześnie one czasami są wręcz sprzeczne, to znaczy nie da się jednocześnie w jednym mózgu umieścić tej i te zdolności, więc jedyną szansą było rozdzielić się. To jest jedyna odpowiedź, jaka ja mi człowiek na ten moment, a nie wiem, czy jest poprawne. No Pytają tutaj tak bo jak takie sobie czy ta różnica pomiędzy ludźmi jest aterlistyczna, y, uh -huh. pierwotna, czy uh -huh. też ona powstała w wyniku ewolucji. Na, na pewno w wyniku ewolucji. W całym wyniku ewolucji, ale w wyniku ewolucji y, nie gatunku, tylko y, prawdopodobnie już ludzki gatunek już odziedziczył to różnica. To trzeba by sprawdzić, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to precyzyjnie, bo trzeba by sprawdzić mózgi naczelnych. A domyślam się, że podobne, na pewno mniejsze, ale różnice mogą być... Odpowiedź jest prosta, jeżeli u gory i szympansów, koczkodanów również iż zasadnicze obzazadnicy między mózgiem samicy i samca, no to to jest coś, co odziedziczyliśmy. No tak, tak, jasne, jasne. No jak ja przyjmuję teorię ewolucji, dlatego, dlatego to mówię. A jeżeli nie, no to jeżeli nie ma tam żadnych różnic, a żadnych znaczących, to znaczy, że pierwotny człowiek yy, nie ma tych różnic. Czyli mi się rozsodziła, przynajmniej do pewnego stopnia się rozsądnie. Okej, okay, to ostatni slajd, ale do tego o czym pan mówi jeszcze wrócimy, bo mam, mam parę slajdów o tym. Wydaje mi się, że to już jest ostatnim. Teraz wróciła właściwą sobie sprawę w momencie na rozd. To jest. Różnica struktury mózgu na od nieją lekcjach, postały dziewcząt. Drogi mężczyzny i kobiety rozpoczęły się coraz bardziej. Biologia, wzmocniona przez postawy społeczne, które z rodziną mogą mieć dorobiczne podłoże, wskazuje, że los kobiety i mężczyzny jest odmienny. Wyposaża ich odmienne dążenia, ambicje i zachowania. Jakieś przyjemnie nie mogę przechodzić na świat z utwórkiem określonej dla dzieł płci w społecznościach. Choć ustęp ma przed sobą drugi okres wzrostu, jest zasadniczy schemat głodowy został zaplanowany. Głosować z sieć połączeń ustalona. Mówiąc tak? krótko, rodzimy się z młodnią Z, z tymi tej zimnej do i... Czy? Z czym? Z oficjalnie Gdzie są ambicje? To takie, to różne dążenia ambicji i zachowania, bo ambicje raczej tak aż tak różnych nie mamy. No, ale to jest właśnie kulturowe. To, że my mamy podobne ambicje, to myślę, że to jest, to jest kwestia ostatnich stu lat. Jedni są konsumowani, to nie jest zależne od No, a no, to już do, do bardzo takich ludzi w śmierzęcji rzeczy, nie, nie? Ale ambicją, ambicją kobiety, tak mi się wydaje, bo ja może to to za nie będziemy o tym więcej mówić. Ambicją kobiety, tak mi się wydaje, zawsze było urodzenie dziecka, tak? Znaczy macierzyństwo mi się, że ambicją mężczyzny, przede wszystkim jest jakieś zaznaczenie swojej obecności w świecie. Ale ma do tego? Zdanie pani jest bardzo ważne, bo jakoś... że nie sprowadza się do tego samego. Niekoniecznie, ale nie, to znaczy, że to jest nie, ojcostwo jest, bo to jest inna motywacja, tak? Bycie y, macierzyństwo jest Wydaje mi się, przede wszystkim po to, żeby mieć kogoś, kogo się kocha, komu się uczę, poświęci, komu odda. A co, tak jak ja myślę, to może być upośledzone, a tego o myślę, jest przede wszystkim po to, że, że ja coś po sobie zostawię. Tak? Czy to będzie napisanie książek, czy to będzie bycie w profesorem, czy to będzie w lekarzem, czy to będzie owcowstwo, to, to to wszystko ja robię po to, żeby zaznaczyć swoją obecność na tym świecie. A kobieta odwrotnie, on się może spalić, byle mnie rachował. Często się mówi na no bo po prostu kocham, za co się zawsze, tak? Za coś, że zostanie po nim, to, że jest, jest, jest. fajny, że jest.. Jeszcze coś, coś takiego, to może panowie potwierdzicie albo owalicie, mówi się, to mówię. dla mnie to jest bardzo też ciekawe, nie, no, nie wiem, Panią sekunda. Nigdy nie miałem czasu nad tym pomyśleć, ale mówi się, że mężczyzna zaczyna kochać wszystko dopiero jak je zobaczy. Nie właśnie czy to. No tak, tak, w sensie, żeby wtedy dopiero nie, nie nie, nie się o tym nie tak A tak, tak, tak, kobieta w macie, kiedy się dobrze tak, z matką, a czasami tak, nawet tak, jeszcze nie wie, a czuje, nie? To też jest bardziej kawałek. wychowanie, bo na czymś innym, jeśli chodzi ze strony ojca, to jest bardziej stawianie, wymagać, czasami się stałki. Jeśli chodzi o macierzyństwo, to jest bardziej taki. Wydaje mi się, to angielskie słowo, nie wiem, tak jakby trudno to... No po, właśnie, też po, nie wiem jak to A jednak jeśli chodzi o ten mężczyzny, mężczyzny, to jest... Nie, nie tak bardzo zwracam uwagę na to, żeby cały czas miał pewne, że chodzi i takie sprawy przyjemne. Tutaj może trochę pogłodować, ale ma być kim. Jasne, jasne. co na Panu koszku kto powiem jedną rzecz. to z mojego doświadczenia, że to nie musi być obiektywne. Ale ja się będę hmm. to Znaczy nie wiem, bo oni nie na ale wieczorem przed nim jak, moja mama, jak mama na mnie krzyczała, czy coś tak się śmiało. Z żeby się Jak mama to coś. To zaraz, dobra. Tak, tak, Zobaczymy, za tydzień będzie to negowane, że to nie jest, to jest tylko kwestia wychowania. Czy mam inną perspektywę za tydzień. Pozwólcie odnieść do Pana Doktora. Po pierwsze, ja nie zgadzam się z tym, że kobiety bezwarunkowo kochają swoje potomstwo, zarówno eksperyment... No, nie bezwarunkowo. Zarówno eksperyment, jak i na surach i samicach surów, jak i spojrzenie na kobiety, które mordują swoje dzieci, nie lestralne, czy so um. ja, sok porodowy, to znaczy o to, że nie ma co z takimi, jak te no, i pospięcenie wiarstwa do potomstwa. Właśnie, że bez rady to z bardzo miresnego by sobie to A, nie, nie, wszystko. Z to nie, nie, nie, nie, nie, czynników, stosunek faktycznie jest, mogą być kobiety, które są mają mniej odolności z swoimi dziećmi niż mężczyźni z ojczystej. Mhm. Od przypadku. Yes. A, Zynika, ja, ja jeszcze dam tak opowiem też na przykładzie kobiet, ponieważ ostatnio, tak jak mam spotkanie, okazuje się, że mężczyźni w wielu mężczyźni biznesu, robią sobie różne spotkania, wręczają sobie nagrody i tak dalej, jakieś bierze sukcesu i tak dalej. I okazuje się, że spotkanie jest 100, 100 kobiet, które prowadzą firmy, które mają po stu, 200 pracowników i żadna z nich nie wyróżniona i się na tym spotkaliśmy, dlaczego my się nie wybieramy, bo władze nas tak, nie pamiętają, tak, że my możemy pracować jak młodeczki i nas to nie interesuje, tak, by w domu był chleb i firma szła, a facet musi się to, pokazać. No, dokładnie, dokładnie. Mówię, to, to jest dobry punkt wyjścia, zaczniemy nie będziemy dużo o tym mówić. Szybko teraz przeskoczę, pokażę Wam, kto się kończy testem na podcumów. Też yy, pani Kinga dla mnie to dla nas wydrukowała na moją prośbę, więc później Wam pokażę, więc szybko przeskoczę. To tutaj jest bardziej, dobrze pamiętam. Nie będziemy jeżeli chcecie to możecie je rozwiązać. Myślę, że to jest dosyć ciekawe. Natomiast same pytania, one już jakby pokazują, gdzie, gdzie powinny te różnice leżeć, albo gdzie te różnice mogą leżeć. Słyszysz niewyraźnym oczeniu, jak łatwo możesz zorganizować kota bez rozglądania się w koło? Inaczej będzie reagował mózg żeński, kobiecy, inaczej męski. Jak łatwo może zapamiętać przestrzeń, którą przed chwilą usłyszałeś, usłyszałeś. Tak? Inaczej, czyli słuch, tak? to jest inaczej, inaczej to odbieramy. Dzwoni do ciebie osoba, którą spotkałeś, spotkałaś kilka razy. Czy łatwo Ci rozpoznać jej głos w ciągu kilku sekund, zanim Ci się przedstawi? Moje nie zawsze lepiej niż mnie. Często słuchamy radia albo... Ja jestem jakaś debata, bardzo lubię publicystykę, leci w komputerze, coś tam robię w kuchni. I ja bardzo często mówię, znam ten głos, kto to jest. na bez kudła mówi, kto to jest. Ja mam tu problem. Jesteś w towarzystwie zaprzyjaźniony z Tobą małżeń. Dwie osoby z obecnych mają romans. Czy wykryłbyś, wykryłabyś ich związek? Pani Ania na pewno. Bez kudła. To... Ja Pięć minut. Nie ma, zawsze była jest rzadko. Yy, jesteś na dużym, czysto towarzyskim spotkaniu. Jesteś przedstawiony, przedstawiona pięciu nieznanych osobom. Czy łatwo będzie ci przypomnieć sobie ich twarz na wspomnienie i nazwisko na drewnianym? Nazwisko i twarz w ogóle się nie łączy. twarz Natomiast ja zapamiętam twarz nazwiska się No, no więc ja twarz też zapamiętam, a z nazwiskiem będę miał problem. A co i pamiętam? Pamię powiedzieć, co <grym> to czy łatwe były dla Ciebie ortografie i pisanie w pracę w wyczesnym To jest to, co... wiemy już, jaka będzie odpowiedź. Dla mnie była bardzo łatwa. Yy, ale to myślę, że mężczyzna ma inaczej. Spostrzegasz miejsce na parkingu, ale musisz wjechać na nie tyłem. A miejsce jest też wąskie. Pani ja to wie, tak? Jakby, czyli pewne umiejętności manualne, ale także pewna uwaga. To jest w ogóle to, co będzie bardzo męskie. To ten matczyzm. Nie myśląc wiele z tyłem, nie? A nie ma trzeciej odpowiedzi. Jaka? No jeszcze Zobacz, się... To zależy, Jaka? czy Zobacz, Jak wiesz. To właśnie, Ale widzicie, więc... więc to, takie te... twarde. jakaś pan stwierdził... Pan... Co, co za co za różnicę, co za co Jak no, okay. to się zupełnie inaczej, Jak służbowym, to inaczej. Jak służbowym, to inaczej. Chyba Chyba nie. Chyba nie. Nie, nie, ale to właśnie wynika nawet z panią Kingą Mostach gdy tym że leworęczni tak mają. Że leworęczność to jest de facto oburęczność, nie? A praworęczni są dużo bardziej zdeterminowani. Obu, nie są oburęczni, Nie, ale y, leworęczność jest zawsze, leworęczność nigdy nie będzie tak lewą ręką jak praworęczność prawo, ale leworęczność zawsze w prawą rękę lewą muszą mieć w lewo. Więc w tym znaczeniu to jest... To, to jest, to jest, to jest no tak, I tak, tak, tak. To, tak. to, to jest specyficzny sposób na moleczkowości. W ogóle korzyst jest specyficznym tak. sposobem wywierczności. Ok. Drodzy Państwo, żebyśmy zdążyliśmy. Po trzech dniach spędzonych w nieznanej Ci miejscowości ktoś się pyta, gdzie jest głos. Ja bez problemu. Ja bez problemu. Nie? Więc, no, e, tak, więc też jest kwestia orientacji. jest matka, tak. Ja to na Tak, to jest, co? i to jest też jedna tak, <głos》> tak, tak, z Cóż to? ktoś sobie? A! Tak, bateria. Do dwóch Będę będą musiał się jeszcze. Ale panie doktorze, na przykład w kopalni, podziemiu, czy w tunelu, czy załóżmy, w tym metrze, też będzie pan wiedział, gdzie jest kierunek. Więcej czasu, ale tak, jeżeli będę wiedział skąd wyjechałem, to będę wiedział. Mm -hmm. To znaczy nie, ale załóżmy, że. Je, jeśli bym uważał, mówiąc no, tak, albo uważałem, bo, jak nie. Ale tak. nie, to znaczy nie o to chodzi. No, je, jedziemy tam gdzieś tu, chodzimy, tego no. nie wiemy, w jakim kierunku ja żeś tu no. no i teraz ktoś pyta, gdzie jest. No gdzie jest tu, no, gdzieś południe, Dlatego no. tu jest że spędziłeś tam trzy dni. Czyli to nie jest miejsce, do którego pierwszy raz trzeba. Być, nie? Jesteś poczekaniem do ty, ty z dysparma te tej co ty płci. Jak blisko, które z nich możesz usiąść, nie czując się i nie zdreszy, tak? no to Kobiety mają mniejsze. ja mam straszne problemy, tak. ja problem. ja do kasy, jak ja nie na jak za Tak, nie, to jest no. tak. A z większą traumę to przeżyłam w metrze w parę. nie. się fajnie że w parę nie było. Tam <grym> są specjalnie ludzie do upychania. Odwiedzasz nowego sąsiada sąsiadki i prowadzicie rozmowę. Wtlesłać, kapanie z kranu, poza tym pokoje Przeszkadza czy nie przeszkadza? Nie przeszkadza. Więc yy, kobieta będzie rozdrażniona, będzie to słyszała, mężczyzna w ogóle to u nie Dobrze, tak jest. Pani Kinga wdrukowała. Rozla... Proszę pan, pójść jakkolwiek. Z tym są odpowiedzi, możecie sobie to zrobić w wolnym czasie. Z tym też jest jak liczyć um. I teraz na sam koniec... Właśnie, to jest ten pro... A nie, to dobrze widać. Um, ostatnia część, na tym zakończymy kilka slajdów, które pokazują nam, jak to wygląda ze strony takiej już bardziej naukowej. Tak, tak jak mówię, zachęcam do tamtej książki, bo wydaje mi się bardzo wartościowa i ciekawa. Gdzie przede wszystkim są te różnice? Zobaczcie, tutaj dosyć dobrze to widać. Który mózg jest kobiety, który mózg jest mężczyzny? I dlaczego? Kobiety będzie więcej tych. Więcej połącze. Niebieskie Niebieski szczygi? Mężczyzny. Tak, a kobiety? No to Pomaręczowy. Dlaczego? To jest uwarunkowane, mówię to może, że... Tak jest, widzicie. Niebieskie, tu nawet kolorami jest. Niebieskie połączenie, są połączenia wewnątrz pół Pomarańczowe są yy, pomiędzy fukulami. U mężczyzn między fukulami jest naprawdę kilka, to widzicie kropki. U kobiet wzdłuż, jakby w jednej fukuli jest kilka, a połączenia zasadniczo pomiędzy ośrodkami są poprzeczne. Tak jakby szycie. No, dokładnie. A u mężczyzn to jest góra dół, wiadomo. Yy, a tutaj widzicie, tu mamy zdjęcia na przykład dzieci. Zobaczcie, że yy, wiekowo się nie zmieniają, Tak, mężczyzny raczej pozostają tak samego początku, a u kobiet jest, jest radykalna różnica. Amygdala to jest właśnie ten obszar, który. jest taki narząd podswojeniem centralnym, który odpowiada za agresję. Tutaj też jest zasadnicza różnica. To nam się jeszcze, jeszcze pojawi. Tak? To jest jeden z takich elementów. Nawet próbowano w latach 60., jeśli dobrze pamiętam, usuwać amygdale ludziom bardzo agresywnym. Tak jak jest chemiczna kastracja, tak samo takie mechaniczne obniżenie, tylko ci ludzie stawali się otępiali po prostu, tacy właśnie, nieobecni. A jest tam jak dyrektor, albo reaguje uderzenia w czaszkę tą część? No nie Czy bardzo, bo to jest, y... tu jest przód. No właśnie. Czyli to, jest, tak? to, to, no, to jest, tak. w w to trzeba przychodzić, dlatego to jest na przykład nieudane samobójstwo przez W którym miejscu to dokładnie jest? Nad podniebieniem. No tutaj na środku głowy. Tu, tu ma pan czoło. Okay. Tu ma pan potylicę, Tu ma pan... No nie, no rozumiem przy przypieszku, tak? To jest od spodu. A od spodu? To jest od spodu, bo tutaj jest rdzeń przedłużony, rdzeń kręgowy się zaczyna. Więc jest to jest... Pistolet. Dokładnie tak jakby pan chciał popełnić samobójstwo, to ma pan dużą szansę, że pan trafi, jak Pan może pistolet do to... ust i strzeli. Chyba że w policzek sobie trafi. Jak... No no, to... <laughs> <laughs> tak jak sam... jaki żonasz takie samobójstwo. OK. E, hipokamp. Tu mi się udało to fajnie znaleźć. Hipokamp y, jest... Y, to jest hipokamp. Nie, to. Co to jest hipokamp? Ten mniejszy. Ale on jest też trójmiarowo, więc podwójny. To jest też bardzo ciekawe, dlatego że hipokamp się bardzo różni między u homoseksualistów od heteroseksualistów. I zobaczcie, to jest też bardzo ciekawe. Tak, widać, które to jest miejsce. O amygdale, może będzie widać. O amygdala tutaj sobie pisi. Czy pan tu ma czy na poziomie oczu jest? Co yy, jest bardzo ciekawe, tak? Yy, u mężczyzny, o, to, to jest najważniejsze. To jest lewy hipokamp. I tu jest lewy, tak? Czyli ten tutaj z tej strony. Nie ten, tylko ten. Ten aktywuje się u mężczyzny lewy, jak są, przepraszam, to jest kobieta, jak jest smutne uczucie. U mężczyzny ten sam reaguje na. Pozytywne. Tak, można to tak, tak. sobie, tak... Można, na no, pewnie, jak Pan teraz się o czymś miłym, o Pani się... Kindze, to zaraz Panu się lewo A e, jak nie Pani, pani e, Anna powieści coś nie. smutnego o Pani Kindze, że siedzi na nocniku, to wtedy też lewo. Więc widzicie, inaczej funkcjonują, tak? To jest, to jest bardzo ciekawa różnica. I zobaczycie później, jak będę mówił o homoseksualistach, u kobiet są opuszczonych, tak jak u kobiet u mężczyzn homoseksualnych i u kobiet y, biologicznie tak, wyzwijek. Ach, znowu się poczuło, musimy się śpieszyć, zdążył. Się, że jak się zabijać, to sobie No, nie wiem. Tak. <laughs> y, I pokał. To jest też bardzo ciekawe, bo to jest właśnie pokazanie różnicy. Tu jest y, mężczyzna heteroseksualna, tu jest mężczyzna homoseksualna, tak? Widzicie, jakie są zasadnicze różnice, nie? Tutaj jest hipokam. O, nie? Zupełnie inaczej one funkcjonują w różnych momentach. Yy, to tak, tylko na magnesie, to do tego jeszcze będziemy musieli wrócić. I ta szara. To też jest bardzo ciekawe. Muszę sobie spojrzeć na ten. Wydaje mi się, że niebieska to jest przewaga mężczyzny. Tak. Niebieska jest przewaga mężczyzny, yy, czerwoną kobiet. Mówiąc krótko, no, to słabo widać, nie? Ale coś widzicie. Zdjęcie z góry, zdjęcie od spodu, zdjęcie z boku, lewa, prawa, półkula. Gęstość neuronów, czyli ile jest neuronów w danej objętości mózgu, istoty szarej, czyli tylko kory, neokorteks. Czerwono oznacza, że kobiety mają więcej neuronów w danym miejscu, niż mężczyźni, czy to jest porównanie kobiety do mężczyzny, niebieskie mężczyzna do kobiety. Sporo jest tych różnic, nie? No na przykład kobieta ma dużo bardziej boczne powierzchnie. Kobieta w takich miejscach jest mniej więcej porówno, jest ich trochę te, te, te szary, nie? A sobie, że kobieta ma sporo, tak? Tutaj jest właśnie hipokamp. Kobieta ma dużo miejsc, w których ma więcej neuronów niż mężczyzna. W istocie szarej. Mężczyzna ma tylko dwa takie obszary z lewej, z prawej, z lewej trzy. Z góry, z dołu, tak? Widzimy to. Zobaczcie, na przykład hipokamp lewy u mężczyzn jest dużo bardziej rozwinięty, nie? widać to tutaj. Yy, tutaj y, amygdala z kolei u kobiety, nie? więc są pewne strukturalne różnice, które nam, y, nam tutaj pokazują. Tutaj z czy spojrzeć, czy jest tak samo? Tak. To jest kwestia pamięci z kolei, jak zapamiętuje mężczyzna, jak zapamiętuje kobieta. Yy. Czerwone jest tak, że ta, ta część mózgu jest aktywna niebieską mężczyzny. A jeżeli e, u mężczyzn kobiet jest żółta, Więc zobaczcie, zupełnie inne obszary mózgu odpowiadają za pamięć u mężczyzn, a zupełnie u kobiety. Oczywiście są pewne części wspólne, ich nie jest ta tak mało. Te żółte. Nie? Natomiast, e, natomiast jest też bardzo duże rozróżnienie. Tak? Kobiety raczej tymi dolnymi częściami mózgu zapamiętują. Mężczyźni górnymi, centralnymi. Yy, to samo, tylko pokazane w trochę innym wykresie. Tak? Te same zdjęcia. Na dziewięć mogą występować luki, na przykład można przebić mózg i się nie stanie. Oczywiście, tylko y, niestety z mózgiem jest tak, że każde uszkodzenie mózgu praktycznie coś uszkodzi. Nie ma takich miejsc, które za nie odpowiadają. Tylko czasami jest tak, że jedne jest lepiej uszkodzić, a inne Nie, Natomiast w mózgu niestety zasadniczo nie ma miejsc, aby jest bardzo niewiele miejsc, które za nic nie odpowiadają. To znaczy, taki był przykład z uh -huh. psychologii, Aha. że w jednej fabryce, pod jakimś dużym nie? naprężeniem Grecha, uh -huh. była, uh -huh. przez mózg przeszła faceta, uh -huh. to nawet był chyba Meister. Fido. No i był dwa tygodnie na zwolnieniu. Mm -hmm. przed do pracy i jasne. normalnie. To znaczy tego, co później tak jak opisywali, to tylko, żeby był bardziej nerwowy. Tak? No, właśnie, no właśnie. Ale no ale Jasne, jasne. No. Czasami to jest mała zmiana, czasami jest większa. To jest... Yy, dlatego, to kiedy to to się, to. dlatego, kiedy robi się... robi yy, operacje neurologiczne, bardzo często, yy, to musi być odsłonięty mózg i pacjent musi być przytomny. Jak to wam mówiłem, ja bo... Yy, trybicznie pobudza się partię mówku, albo się po prostu dotyka czymś tak? i, i, i, no, i e, tak się mapuje, kładzie się takie malutkie literki, tarteczki z literkami malutkie w tym miejscu, tak? że tutaj jest, jest miejsce odpowiadające za pamięć. Jeżeli się naciśnie, to nie będzie miał na przykład pamięć krótkotrwałej, albo za morze, nie? I to jest, wiecie, to jest proste, że rozmawia się często kierynarka panestyżolog rozmawia. Z panią Kingą tam opowiadała, co tam wczoraj jadła, no, a co ten i z normalnie się rozmawia i w pewnym momencie pani Kinga mówi, z trzymał 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu jest ostatnie liczenie. Nie? Tego, nie tego miejsca nie można uszkodzić, bo nie będzie potrafiła liczyć. Puszcza się i znowu zaczynam rozmawiać. Ja, nie nie wie, że, że w poszły. No tak, już jest tylko takie eksperymenty, że nie czytają. Tak, to Lobotomia na przykład. Tak Bardzo tak dziękuję. Tak. Będziemy mieli chwilę, ja będę miał chwilę tak. chociażby na to, żeby, żeby skoczyć kła w kładowarkę. I myślę, że w ciągu się widzimy na konferencji. Za tydzień będziemy mówili